Nie no, Kawał, to jest drugie pytanie. W sensie, czym różni się stand-up od kabaretu? Tak. Ja myślę, że co porówny... trzeba najpierw zdefiniować dwie rzeczy, żeby je porównywać. Dla mnie różnica jest zasadnicza taka, że, że ja jestem tam sam. Mniej, mniej swetrów. I wysemu. I ci. Daj ci. Powiedz coś. Nagrałeś to? Nagrałeś to. Dobra, a od czego zaczęliśmy wczoraj? To zaczęliśmy żeby tak, jak od płatków śniadaniowych. Od płatków, tak. <laughs> też kontynuujemy ten temat? <laughs> nie, nie wiem. Nie, tylko mówiłem o tym, że nie ma... Nie ma wielozbożowych, a kiedyś były Chiriosy wielozbożowe zwykłe. Ja byłem w szoku. słodzone, a ty nawet ja... nie wiedziałeś, że istnieją. No tak, ty mi mówisz, że są Chiriosy, które były niesłodkie. I... Tak. Że w ogóle jakieś inne niż z miodem. No, że były nies... no tak, no mniej słodzone. Nie, no ja w to nie wierzę, nadal. Mimo, że to już jest drugi dzień, kiedy żyję z tą informacją. Tak nie wydaje mi się, że masz myślisz, nie, nie googlowałem tego, ale myślisz, nie wydaje mi się, że, że to masz To Prawda, ja ci mogę pokazać ale, ale najważniejsze nie, nie cieszyły się popularnością, skoro jakby już nie ma ich w sklepach albo bardzo rzadko ale w Polsce nigdy nie było bo były, były na stówę, ja, ja je jadłem jeszcze, może jeszcze przed wyjazdem do Seattle czyli przed latach 90. nawet, nie chcę przesadzić ja ale... jadłeś jakieś stare Nesquiki nie, stare, no Cheeriosem. w takim białym, takiej białej torbie były, kurwa, i one były w takich trzech kolorach. brązowe, ciemno, jasno brązowe. Co? Snowflakes. Nie, nawet nie wiem, co to są snowflakes. Nie kojarzy Snowflakes. Jakieś dla plebsu pewnie. tak Ta, Już nie ma w ogóle tego. Nie ma? To były e, cornflakesy, tylko e, po cukrzone. A, okej. Okay. Nestle, tak? Czy... Tak, tak, hmm. od Nestle. Nie, ten ten... Taki ten, miś na Może snowboardzie Tak, Tak, to kojarzę chyba. To tam pewnie było coś, co jest teraz zakazane. Jakiś barwnik albo coś, Szukaj. który jest rakotwórczy, czy... Nie, no, cukier jest, ma, ma się barwnik, dobrze. Przezroczysty barwnik. No Nie wiem, stary w zwykłych płatkach jest barwnik, więc wiesz. Jaki? Żeby one były. No, żeby były żółte, żółte, no oczywiście. Znaczy, nie, może, nie, pewnie nie we wszystkich, ale zdarza Albo się. żeby nie były czarne. <laughs> są jakieś czarne, zgniłe, zielone. Tak, no, bo tak wychodzą naturalnie w procesie, ale my tam je. Kurkuma, wiecie, kurkuma, wszystko. Za... Kurkuma akurat przy, przynajmniej jest naturalnym barwnikiem, ale. Człatki śniadania smoku kurkumy. Bardzo często jest. <grych> <grych> bardzo często jest kurkuma jako, jako barwnik. Tak, jako barwnik, że jak coś jest żółtego, to... Ja tak ryż robię. Ale zwróć uwagę, ja na sam raz, jak jakieś, nie wiem co... Jakieś A to które jest, albo jest e? Które to jest E? No to chyba po prostu jest napisane kurkuma, no bo to nie jest e, syntetyczna substancja, tylko przyprawa, kurkuma, tak? Gałę? Tak. Specjalny odcinek dzisiaj. Specjalny odcinek... Który prowadzi Sebastian Rejent i będzie tym razem zadawał mi pytania. Wow, wow. szok! Tego a nic ja, się nie A ja to czyli Gawę Feliga, bo wiele osób może nie wiedzieć. Tak, dzisiaj to... będzie Gawę y, Feliga. Myślałem, z... że powiesz tytuł tego <laughs> podcastu. Aha, dzisiaj będzie nagrałeś to? Z Gawłem Feligą. To jest. Gościnnie prowadzi Sebastian Rejent, czyli ja. Mhm. Gaweł, Boże, tyle pytań do ciebie, tyle, <głos> tyle, tyle rzeczy chcę się. Od... Boże. <głos> tyle chcę się dowiedzieć o tobie. Gaweł, pamiętasz, jak e, kiedyś miałeś taki segment o kasztańskich pytaniach? Tak, tak. No tak, czasami go wplatywałem jeszcze trochę, ale... Po mnie? Wiem, że na pewno w pierwszym odcinku było. Tak, no pojawiało się, albo zadawałem pojedyncze jakieś takie pytanie, bo stwierdziłem, że to jednak nie jest aż takie ciekawe, bo większość ludzi to traktowała zbyt dosłownie czy poważnie. I albo. Czy co, odpowiadało przez godzinę na jedno pytanie? No nie, pytanie? Albo, albo próbowali na poważnie odpowiedzieć na te pytania, co, co też nie jest złe, ale jakby ja się spodziewałem różnych reakcji, że ktoś będzie z tego żartował, że będą coś jakoś to przestawiać do góry nogami. Ale... Jak to komica, a tu jednak nie, nie, rozczarowanie. Nie, bardzo, nie. Więc stwierdziłem, że dobra, będę po prostu zadawał te pytania, które mnie interesują i te tematy i tak się pojawią pewnie prędzej czy później, te, które się przewijają w tych No dobrze, że tak pojechałeś po reszcie komików. Czekałem, co ty zrobisz z tymi kasztańskimi pytaniami, które Nie, tak. przygotowałem. Ja odpowiem jak zwykle poważnie. Tak? <śmiech> Nie ma innej opcji. E, czy komedia jest trudna? Tak. Czy znaczy, ja Mogę ja tylko trochę... mm -hmm, Tak. Nie, no przytaknąłem przy bo wiedziałem, że to pytanie padnie, dlatego. Ja mówię, mm -hmm, dobrze, poprawnie, jedziemy dalej. Nie, yy, no, no mogę tylko o stand-upie raczej się wypowiadać, nie? Znaczy w tej, o tej formie komedii, bo, bo nie mam za wiele bo doświadczeń. W podcast komediowy nie jest za bardzo. No, nie, jest, bywa zabawne, ale nie mam doświadczenia w innych jakichś formach. Czy to w impro, czy, czy w sketchach, za bardzo. Yy, Stand-up jest, mi się wydaje, że rozśmieszyć ludzi. Zasadniczo nie jest ciężko, że to nie jest takie trudne. Byłeś na open micach? No, <laughs> no ale wiesz, no, tam zawsze przychodzi dużo ludzi, którzy może nie powinni się tym zajmować, albo po prostu chcą skończyć. Teraz wymienimy sobie ich powiem. zmienia i nazwiska. <laughs> tak, podamy na ich pesele i adresy. Nie, no nie, no, gaweł, tak na serio. Tak na serio. ona i nazwiska ludzi, którzy nie powinni <laughs> tego robić. Wiesz co, no ja myślę, że tak, wyjść na nawet te 5 minut czy coś i rozbawić ludzi. Uważam, że to nie jest takie trudne. Może już jestem, jak to powiedzieć, skrzywiony przez, przez lata obserwowania stand-upu. Myślę, że to nie jest trudne, ale robić to na dłuższą metę, robić to ciekawie i robić w taki sposób, który jest nie tylko dla widowni i dla ciebie satysfakcjonujący, to myślę, że to jest, to jest naprawdę trudne. Że w ogóle znaleźć jakby to, co chcesz powiedzieć w, i w sposób jeszcze komediowy, nie? No ale czekaj, tu chcesz powiedzieć, że 5 minut Materiały jest na przykład łatwo zrobić, ale już jak masz to rozwinąć i zrobić 50, to no, już... No to chyba wiadomo, że to jest trudniejsze, nie? Nie, ja pierwszy raz się tego dowiaduję, <grym> bo już się spotkaliśmy. <grym> tak, no. Poza tym, wiesz, no, no dobra, zajebiste 5 minut też nie jest tak łatwo skleić, ale chodzi mi o to, że, wiesz, żeby, na, żeby w ogóle występować latami i ciągle, ciągle wymyślać nowy materiał, i jeszcze robić to jakoś tak właśnie w zgodzie ze sobą, także to jest dla ciebie nadal ciekawe. i Poza tym dla mnie to, co jest w ogóle trudne w stand-upie, to jest poruszać te tematy, które są rzeczywiście dla mnie ważne, czy coś bym chciał jednak o nich powiedzieć, czy poruszyć przynajmniej, coś tam przekazać i żeby to było zabawne, bo to często są rzeczy takie trudne. No, znaczy albo nie do końca zrozumiałe dla wszystkich, albo po prostu smutne, tragiczne. I ja wiem, że można z nich żartować, ale znaleźć te środki jest y, ciężko czasami, nie? Łatwo jest napisać żarty o tam o seksie, o... Nie! O, nie daj. O pedofilii, o... Penisach. O, o, penisach. o penisach. Konkretnie o penisach. To jest też łatwo, myślę. Ale, ale żeby właśnie, żeby coś więcej za tym stało, no to już nie jest takie proste. Żeby te żarty o penisach miały głębie, nie? No właśnie, kur... W głębie, nie tylko długość i szerokość, ale też nie, dobra. Podstawowy no. żart właśnie poleciał, widać, że łatwiej tak. się pisze o żart o Gawał, no, gaweł, no. Bym taką, ja, ja bym chciał kiedyś taką zrobić listę, ale to, już, to też jakby z, z latami będzie coraz łatwiejsze, wypracować listę najbardziej oklepanych żartów w Polsce. oklepalności. Nie? Tak, tak, bo, bo u nas to byłoby jednak trochę, trochę inne może niż, niż w Stanach czy coś a, kolejne <laughs> pytanie. Mówi no, Bo mi się bardzo podobało, że. E, o tym też chyba kiedyś wspomniałem, ale że Stuart Lee e, zrobił taki. Trzech żart rzeczy. Z tego, tak, tak. Że kiedyś w latach 80. z jakimś jego kumplem, komikiem zrobił jeden. Okej, ja go nie znam, ale. ale ja że... użyłem obu, więc Aha, no widzisz. I można herringa znaleźć gdzieś tam. O, może jest ten herring, co, co roku wypuszczono bezpośrednio. A, widzisz, no to muszę poszukać. Ale oni wymyślili, że w latach 80. Chyba tak? Pod koniec pewnie najbardziej oklepanymi te, tematami był, ma, były Margaret Thatcher i Scooby I jeszcze był jakiś trzeci. A i coś... E... Aha, pewnie, pewnie któreś z partii brytyjskich albo coś na temat gospodarki, nie? Czy bezrobocie? nie wiem, coś takiego. Możliwe. Na I... pewno. I on to po prostu połączył. W latach nastych jeden... zrobił żart na ten temat. Tak, zrobił, połączył to w jeden żart. Czyli co, kawał? Czekałem po prostu za 20 lat będziesz miał Mocne żarty na temat tematów, których dzisiaj nie chcesz żartować. Tak. Nie no, może chcę, ale nie, nie zawsze potrafię. No. Jeśli, jeśli nadal będę robił stand-up za 20 lat, to tak, niech kurwa te żarty będą porządne, bo, bo inaczej to, no to nie wiem, po co miałbym to robić. Nie? A no właśnie, Gabeł, no bo mówisz, że za 20 lat, jeśli miałbyś robić stand-up, czyli no nie, co, nie no, nastawiasz no, no nie się nie na to? nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nie, ale nie. musisz zadeklarować się teraz. <laughs> Nastawiam się raczej na to, ale... Ale wiesz, to jest tak, że ja, ja mogę sobie najwyżej coś planować na najbliższe parę lat, może nawet na pięć mogę mieć jakieś wyobrażenie i, i cele, tak? Ale na więcej to kurwa, nie mam pojęcia. No przecież ja nawet ja nie wiem, czy dożyję, nie wiem, co będzie się działo tak ogólnie na świecie za 20 lat. Mi się wydaje, że w, w obecnym takim tempie zmiany, jakby zmian społecznych i technologicznych 20 lat to jest w ogóle fura czasu. To jest strasznie dużo dla mnie. No tak, ale za pięć Szypominie, lat ale masz... w Za 5 lat? Na scenie? No raczej tak, no ale chciałbym też Świętując robić... piąty rok wydania tego podcastu. <laughs> tak, ale chciałbym jeszcze co, coś na pewno innego też robić. No. Czy to pisać może nie yy, nie, tylko, nie tylko rzeczy co... komediowe? Ty mnie nauczysz? Pisać. A, okej. Okay. Co mnie nauczysz pisać? Dyktando? Co? Od A do Z. Przećwiczyłem <laughs> wszystko. Wiesz, no chciałbym pisać może scenariusze, może niekoniecznie, tylko komediowe. Coś też robić jakiegoś innego, co, co nie jest tak do końca związane ze stand-upem, żeby się nie wy... śpiewanie? wyczerpać. No śpiewanie to niekoniecznie, nie wiem, ale coś mu muzy muzykę nadal bym chciał robić, tylko że to robię zupełnie rzeczy tak hobbyistycznie, nie, nie traktuję tego jako jakąś karierę czy zarobkowo, ale coś tam jeszcze będę pewnie robić. No właśnie, kawałek, bo tu byłeś DJ-em, nie? No byłem, no takim średnim, ale byłem. Jakie no. to były lata? No jak zacz zacząłem, jak tam pierwszy raz grałem w jakichś klubach, to pewnie było e, okolice tam 2000, 2001, 2002, może coś takiego. I przez, przez kilka Gdy... lat w Seattle też coś tam robiłem. No ale nigdy, żebym tak był znany z tego czy coś, no ale sprawiało mi to przyjemność. A do dzisiaj? W sensie, że zajmujesz się jeszcze tym czy no, czy to nie, nie bardzo, bo teraz już nie mam Za bardzo sprzętu Teraz to prędzej bym robił jakieś bity Produkcje czy coś, wiesz, nagrywał rzeczy A, a jak mezo mnie też tak nie bawi, co? Jak mezo. <laughs> Kurwa. Tak, jak ten e, Doniu To oni są z tej, z tej samej ekipy? Nie wiem, ale nie. No uważaj, no, koleś ma Swoją przestrzeń, więc pamiętaj o tym <laughs> Dobrze Dobrze, nie, no ja ram się rapem, ale to jest jedna z. Ja nawet rapuję, ale tylko po angielsku raczej, więc. Bo nie potrafisz w języku polskim? Czy lepiej ci wychodzi nie, w języku angielskim? Lepiej mi wychodzi po angielsku i tak mi to wychodzi średnio, bo nie mam jakieś no, wie, wiele doświadczenia, ale. Ale ja słyszałem jakieś twoje kawałki. <krym> no, no Dobry w tym no. jesteś. Myślę, że daje radę. Ja no. się na czy, tym nie znam, ale nie kom... dobry w tym jesteś. <głos> no jest moja rekomendacja jest... a propos jest... rapu gapu. Czekałem od, na komplement właśnie od kogoś takiego jak ty, który się w ogóle nie interesuje tą muzyką. Tak, nie, no, jakoś lepiej mi to przychodzi po angielsku, może łatwiej, ale mam wrażenie, że jest to lepszy zdecydowanie język do rapu. Szanuję ludzi, którzy robią to po polsku i robią to dobrze, no, ale nie jest ich za wiele, więc jakby... To też, no tak, by, no to to też mnie nie jest. jakby. Już wy, wymieniliśmy większą <laughs> wielką trójcę polskiego rapu e, Gaweł. No przywinęło się, że byłeś. Czekaj w Nie, się będzie zaczynało. Gaweł. Gaweł. Słuchaj. Że... słuchaj! Bo ja zapominam jak masz na imię, więc ja okay. muszę sobie no powtarzać. Dobra. Więc Gaweł, słuchaj. No. Byłeś w siatu Tak, tak, mieszkałem tam y, 5 lat, mniej więcej. Kiedy zaczęła się twoja przygoda ze stand-upem? Pierwszy raz tam występowałem właśnie jak... Zaraz prawie po przyjeździe chyba. W Seattle? W dba, tak, w Seattle, w stanie Washington. Jak ktoś nie wie, to jest północno-zachodni kraniec właściwie Stanów Zjednoczonych. Kod pocztowy? E, kurwa, nie pamiętam. 9801... Wysyła się na kurwa, nie <śmiech> pamiętam. 9801. Znaczy Teraz to by doszło do jakiegoś, nie wiem... Człowieka, który tam mieszka pod tym mostem co ja Ale nie W 2010 pierwszy raz wystąpiłem Wystąpiłem na kilku open micach i potem bardzo, co ja pamiętam 2010? 10. Nie 2010, przepraszam, 2010 występujemy po polsku pierwszy raz w Warszawie, a w 2005 w Seattle. O pierwszym. mój Boże, robisz to już 10 lat w takim razie. <grym> no nie, i właśnie to jest coś, staram się, żeby ludzie o tym nie, nie pisali bynajmniej czy coś w opisie, bo, bo to jest głupie, bo to spra, stworza... Ale czy że robisz to 10 lat? Czy nie, ale że, za, że zacząłem w 2005 i to stwarza iluzję, że robię to tak od 10 lat, a to nieprawda, bo przez pięć lat Potem nic nie robiłem jakby Nie, nie angażowałem się w stand-up dopiero w Warszawie znowu. Więc to było tak, że spróbowałem sobie tego Czyli zacząłeś kilka razy, kiasu, Tak, tak okej, okay, coś tam potrafię zrobić Ale miałem inne sprawy Jak, Ile tam klubów w ogóle y... w se... Są tam czynne kluby? Czy to w ogóle musieliście sami ogarnąć? <laughs> to jest taki takie... Człowiek, który wylądował właśnie na ziemi I tak, tam są kluby? Znaczy te, komediowe, czy... nie, no są, Seattle nie jest jakimś dużym miastem, jeśli chodzi o ludność, to liczbę ludności to jest chyba mniejsza od Warszawy, ale... Gaweł zadaje sam sobie pytania. Jeśli ale... chodzi o ludność, ludność, obszar... No nie, nie no, no bo jak znajduje. powiesz duże, no właśnie, bo to jest wszystko, szczególnie w Stanach to jest wszystko względne, nie, te miasta są porozrastane czasami przez jakieś tam przedmieścia czy coś, no ale jak, więc może geograficznie, to ono jest nawet spore, ale nie mieszka tam tak wiele A się osób. A w sensie, że gęstość zaludnienia jest niska, tak? Na, jest tak, że no... przestrzeń, jaką no, chyba tak. chyba no w porównaniu, wiesz, no, z wielkimi miastami w Stanach, to owszem. Jak ja tam mieszkałem, tam były co najmniej dwa kluby stricte komediowe, powiedzmy. No. Jeden taki bardziej trochę kasztański, e, bardziej taki, wiesz, w, w dzielnicy uniwersyteckiej, gdzie tam przychodzili przypadkowi najebani ludzie, i a z tym drugim przychodzili nieprzypadkowi najebani <grym> ludzie. Tak, mniej <grym> przypadkowi. Przychodzili też pewnie czasem bezdomni albo jacyś menele. No menele byli w klubie komendorowym? No wiesz co? no dobra, no, zazwyczaj musieli zapłacić za wjazd, więc... No to jest e dziwne, że menale. Zaraz hejs. do tego wrócę, bo to jest też trochę śmieszne, że e, to było w, coś, w takim ścisłym centrum, w takiej trochę podniszczałej, byłej, niegdyś przemysłowej dzielnicy, wiesz, tam w podziemiach pod takim pubem to taką speluną właściwie. No, ale tam przyjeżdżali chyba najczęściej... Jak to się nazywał? To się nazywał e, Seattle Comedy Underground. I tam, e, tam, no, tam dużo chyba znanych komików przyjeżdżało swego czasu i e, Doug Stanhope tam nagrywał swój jeden z pierwszych speciali tam, e, Deadbeat Hero. No, tak, słyszałem o tym. No, więc, e, więc tylko w tym jednym występowałem 3, 3, 3, chyba trzy czy cztery razy. I, i tam było fajnie, no ale to, a o tych bezdomnych to był tam taki koleś, który przychodził na open Mike, który y, właśnie chyba był albo bywał bezdomny, z tego co słyszałem o nim, nie? Taki I, casualowy bezdomny. I był trochę tak i był trochę niezrównoważony nie i w ogóle i mało zabawny ale ludzie go tam no, jakby tolerowali, bo on był takim stałym po prostu bywalcem, nie? No I też się i... podobało ciepło było wreszcie. <laughs> no tak miał kibel i w ogóle, no no i tam, no przyszedłem sobie, wystąpiłem parę razy. Nie, nie było e, problemu z tym, żeby e, żeby tam się jakby dostać raczej. właśnie, bo to, co mówił Czarek, jak był w Chicago, że no. on musiał stać w kolejce chyba od piątej rano, żeby w ogóle dostać się na listę komików, którzy mogą wystąpić. Tań. Jak byłeś na złym miejscu, w sensie na za dalekim, mhm. oni ustalali kreskę, po której już wszyscy odpadają. Tań. Na przykład kreska była po dziesiątej osobie albo po piętnastej i jeszcze ta osoba, która była na tym... liście nie dostaje się do klubu i nie występuje. Jakimś e, takim znanym klubu, comedy, nie, nie comedy salary, jak to się nazywa to, co jest w różnych miastach? Love Factory? No właśnie, coś takiego, nie? W Chicago? Trzeba by go nie spytać, wiesz, ale tak. ja wiem, że... No właśnie, coś mi się kojarzy, że to jest taka Myślę, sieć, samego rana. powiedzmy sieciówka, którą, więc to by mnie nie zdziwiło. No i w takich miastach... McDonald's jak... humoru. <laughs> Jakimś takim mieście jak Chicago, czy, czy Nowy Jork, to na pewno jest takich miejsc więcej, że jest problem, żeby się dobrze, nie wiem, jak jest teraz w Seattle, ale... No w Seattle, jak słyszeliśmy, Menel występował, więc <głos> <głos> wydaje się, że tak, nie było znaczy, problemu. Wiesz, później się może jeszcze tak... Zdarzało, że było za dużo osób, ale jak pierwszy raz tam przyszedłem, do tych występujących było tam 10, może kilkanaście, co i tak jest sporo, ale, no ale nie było tak, że chcieli mnie wywalić, czy musiałem przyjść dużo wcześniej. Tam w tym klubie akurat były takie zasady, że... Jak e, przyprowadzisz chyba dwie osoby ze sobą, to w sensie nie komików, tak, to, to masz. Wy, jesteś wyżej na liście, masz większe szanse, że wystąpisz i e, no jak jesteś znany A trzeba było coś tam kupować? to oczywiście. E, nie, nie jako występujący nie trzeba było chyba kupować drinków. Oni mają tam minimum dla klientów, pewnie dwa drinki. No to two drinks minimum. Tak, że właśnie tylko. Tylko nie pamiętam, czy właśnie, czy, czy... To w ogóle było dziwne. Zastanawiam się, ile ludzie tam płacili, żeby wejść, bo występujący też musieli zapłacić, żeby wejść na Open Mic'a. Chyba, ch chyba, tak? chyba 5 dolarów się płaciło, e, więc jak przypuszczam, to normalny człowiek płacił traciłeś, 10. traciłeś na tym, skoro tak, no, tak, traciłem, musiałem... No dobra, nie jechałem może autobusem, poszedłem na piechotę, ale, ale tak, no trochę traciłeś na tym, no. Dobra, no ja to... ale skąd w ogóle się dowiedziałeś o, o stand-upie, że, że jest na przykład w twojej dzielnicy, albo że w ogóle istnieje stand-up? No to, no to to było łatwo znaleźć, że, gdzie są te kluby, nie? W sensie jakby... No dobra, ale no najpierw trzeba było, wiedzieć, czym oczywiście. jest stand-up, Ale tak, no stand ja wiedziałem czym, mniej więcej, czym jest stand-up już jak miałem lat tam pewnie kilkanaście, no. Tak mi się wydaje, że pierwszy stand-up pewnie widziałem jak miałem, nie wiem, lat... 11, 12, może I coś tak takiego. No, tak mi się wydaje, no bo wiesz, bo ja byłem w Stanach od. Yy, w Seattle mieszkałem jako, jako dorosły. Wyjechałem jakby po. nazwijmy po studiach, które przerwałem. Pojechałem tam po prostu żyć i pracować, a pierwszy raz w Stanach byłem yy, od 7 roku życia do tam yy, 12, 12 nie wiem, czy coś. No więc, więc w tym okresie jakoś mniej więcej widziałem w telewizji system. To widziałeś w. To, w to, uh, Rodney Dangerfield? Nie wiem, pewnie jeszcze w te, pe, pewnie leciał wtedy, jeszcze, nie? Ale jakieś. E, e, wiem, że takie pierwsze jakieś świadome rzeczy to, to mój ojciec miał kasety e, George'a Carlina i to jakieś takie różne tam, że jedną z tych wcześniejszych, tak? Z tego początkowego okresu, głupi, tak? Jego Tak, i jedną tak z, z, z tych nowszych, gdzie on już mówił tak bardziej agresywnie. Nie krzyczy na ludzi, dlaczego tak. są idiotami. <laughs> tak, opierdala ich no to jak są bezmyślni, no, no i musiałem też widzieć albo na HBO, albo, nie, HBO pewnie nie mieliśmy, bo nie byliśmy zbyt y, y, zamożni nigdy, ale y, y, na kasecie czy coś musiałem kiedyś widzieć. HBO na jego... kasecie, to jest taka seria. <śmiech> jakiś, w sensie na kasecie VHS widziałem jakiś jego special. Wtedy na Comedy Central w ogóle było chyba, na Comedy Central w Stanach było więcej stand-upu i był kiedyś taki program, Stand-up, stand-up. I pamiętam, że tym się jarałem. I właśnie pewnie miałem tak ze no, 12 lat, czy coś, bo nie więcej. I, I pamiętam, że czekałem na to, bo to było dla mnie. Raz na tydzień to było Nie wiem nawet dlaczego, na ale to było ciekawe. No, pewnie tak, pewnie raz na tydzień, albo tylko jakoś tam par razy w tygodniu, w jakichś późniejszych godzinach. I oni tam pokazywali takie klub... krótkie zwykle, ale klubowe sety, w sensie takie nagrania. No, to fajna sprawa, nie słyszałem o z programu. klubów. No właśnie, ja szukałem tego później w internecie że coś nie, nie znalazłem. No. Bo to, bo to pewnie nie leciało nawet zbyt długo, ale tam byli tacy mniej znani ludzie e, pamiętam, że e, ja z ojcem się bardzo śmialiśmy, na przykład no, na pewno to, to, z czego śmiali się moi rodzice, jakoś tam wpływało, wpływało na, na mój gust Pani Proszę -ru, ale... <laughs> no taki, takich rzeczy nie może jakś, nie może, jak, nie, może jak... Kiedyś tam moi rodzice jakoś oglądali Pietrzaka, czy jakiś coś takiego, no to, to nie? Ale raczej się nie... 80, nie? Nie oglądało 70. się tak u mnie kabaretów w domu. Najgorsze, co, co było, to... Yy, yy, <laughs> Od kabaretu przeszliśmy do... Najgorsze, co było... To yy, Gallagher. Gallagher, nie? Gallagher. Się, mój ojciec miał... E, parę miał kaset... melony z występów. Parę, parę kaset, nie byliśmy na żywo nigdy, ale miał parę kaset vhs do które do tej pory chyba gdzieś leżą u mojej mamy e, z, z występami Gallaghera i ja wówczas nie, nie wiedziałem nic więcej o komedii, więc mnie to bawiło. Ten nie? fragment jak rozwala nie, arbuzy ten, jest ten fragment... totalnie zjechany, bo nas to przewijałeś na tym <laughs> taką nie, bekę. Ten fragment, gdzie on rozwala arbuzy mało mnie interesował, ale... To się ale nazywa on... godzinny występ. To ale, ale wcześniej... ten fragment. Wcześniej jakiś tam opowiadał żarty i niektóre były takie nawet dla mnie tak, ciekawe, ja takie taki językowe, jakieś podstawowe. Takie humor, taki nie linery bardzo nawet tam sprzedawał. Tak, tam, ja pamiętam, że nawet miał coś takiego, że on się śmiał z tego, jak nieregularna jest wymowa Ameryka, y, angielska i miał taką kurwa szybkę, na której markerem pisał to, żeby było jeszcze bardziej chyba jasne. Wow, że, y, taki George Carlin z tablicą. Tak, tak, coś takiego, no. Więc on może nie był nawet taki straszny, jak się... A później brał tę szybkę i rozwalał na niej jakby... <głosy> Dokładnie, tak. Tak, nie, na pewno ją jakoś wykorzystał, bo miał olbrzymią, kurwa, kanapę, tak? On miał taką wielką kanapę, która była jakby w skali... Jak on, na, on mógł na niej stanąć i był jakby jedną dziesiątą tej kanapy, tak? Że tak a, no tak, bo on miał dużo takich żartów tak, wizualnych. Tak, miał, a i że wyciągał rzeczy z tej kanapy, nie, na przykład wielką monetę czy coś... <głosy> Jakieś, kurwa, chipsy spod sztuczne. No, no ale jeszcze wtedy widziałem... A Sinbad? Albo Andrew Dice Clay? Nie, wiesz co, ich, ich za bardzo nie poznałem. Sinbada to kojarzyłem tylko z tych filmów głupich, w później był taki dla dzieci. Jakiś, może jakiś... Chyba nie widziałem już tego, bo byłem trochę na to za stary, ale jakiś Shazam czy coś, to, to kojarzę go. Boom! Shazam! Tam nie grał... te Nie, to był Shaki, z szakiem nie. To z szakiem z bo, to nie jest. Bo, a to jak się nazywał ten... Aha, może... Okej, okay. Sidman miał, miał sitcom, to chyba z tego go kojarzę najbardziej. Miał jakiś taki o rodzinie, chyba miał jakiś... czy on się opiekował jakimiś dziećmi, czy coś. Wszystkie sitcomy są o rodzinie. <laughs> tak. No To był że... klucz wy... To no był wytrych, Gawel, co zastosowałeś. Tak. Miał sitcom o rodzinie lub o pracy. No tak, każdy to zazwyczaj... No. Ale z takich, co jeszcze pamiętam, wczesnych rzeczy, co widziałem, to John Pinette mnie strasznie śmieszył Taki gruby, co gadało... Grubas, który gada o grubych rzeczach. Tak, o, bu o bufetach, znaczy w sensie o tych o... o... darmowe szwedzki stół. Tak, o szwedzkich stołach. All you can eat buffet i naśladował w bardzo stereotypowy sposób oczywiście Chińczyków, ale wówczas miałem to w dupie. Po prostu <laughs> mnie to bawiło. E, I z tego się śmiałem pewnie. I, i e, Dennis Leary też mi się kiedyś podobał. E, ja nie Dlaczego? Wiem, Dlaczego? Nie, nie wiele osób go pewnie zna, ale... Nie, no zanim, znany jest, zanim w, znałem... film, w, w tych filmach Spidermana grał. On grał w tym najnowszym, ale on chyba nie jest Gringom tylko grała matkę M, Ojca M. 100, <laughs> 100 Gra matkę! To, to, oh to wow. nowość na niego, <laughs> taki, taki, nie taki challenge aktorski. Ojca M. Stone. no dobra, ten, No tak, no to ja. Okej, okay, to ja myślę o tej samej. Yy, a mniejsza. Nie ja znam się na filmach Marvela. Yy, nie, nie Jak gliniarzem był przez dwa sezony? Czy tak, no ja wiem, no ja go z, jakby kojarzę z telewizją go z tego nie? właśnie serialu kojarzę Okej, okay. nie, nie, ja nie widziałem z nim za wiele rzeczy Tylko ten stand-up, gdzie y, y, Później wiele osób Mówiło, czy jakby No szczególnie w środowisku pewnie, że on Zerżnął cały występ czy No to for od... cancer Co, A, tak się nazywa jego special mm -hmm. chyba? To po prostu miałeś, mówił losowe rzeczy tak? <śmiech> <śmiech> Nie, nie, to jest związane z tematem <śmiech> no jest E, tak, i że on, on zesznął Bila Hicksa personę całą, tak? I nawet jakieś żarty konkretne, tak? Do tego już nie wiem, ale... ale ja poznałem Denisa Leary najpierw i nie miałem pojęcia o Hicksie, wówczas po prostu mnie bawiło, że ten koleś jest wkurwiony na, no, że, na głupie rzeczy i, i, i śmiesznie to jakoś tam przedstawia, nie? E... Nie paliłem jeszcze wtedy papierosów, więc nie miałem tak. O, kurwa, nie dają ci nigdzie palić. A nie, że <laughs> Całe szczęście, taki... że ktoś o tym mówi, nie? Ale... 13 latek. Nie, jedenastolatek latek ale... taki, który tak. chodzi i... <laughs> Tak. Dlaczego mi kurwa do kawy dolewają jakichś dziwnych, smakowych rzeczy, nie? Ale, ale śmieszyło mnie to, no. Bo ono z on takich oczywistych, codziennych rzeczy, nie, że jakieś za dużo rodzajów kawy, kurwa. No, tak. W młodym the fuck. wieku jakby już tu wszystko poznałeś, nie? No trochę tak, no, no wiesz, no bo ten stand-up tam był zawsze obecny jakoś, no, czy w telewizji. A no czy... normalnie w TV, yy, czy tylko na takich <głos> kanałach Comedy central typu, czy nie, jest no, na publicznej, no, nie na wiem, czy tam nie... jest publiczna TV, czy same komercyjne No chyba już, chyba już nie można tego tak nazwać, może jest tylko jakby wówczas była naziemna, podstawowa taka telewizja i była kablówka i satelitarna. No Kumam czy na no naziemnej jest stand-up? I, I jeśli jest, to znaczy na tych podstawowych, tych kanałach największych, tych, tych basicowych, to oni, jeśli puszczali stand-up, no to taki raczej ocen, albo grzeczny, albo ocenzurowany, tak? E, Ale to że, był, tak? I żeby... Chyba się zdarzało. No tak mi coś, nie wiem, coś mi świta, że, że mógł lecić jakiś pewnie jakiś Ray Romano albo coś takiego, ale chyba takie, że chyba stand-up głównie by na kablówce, bo na kablówce bo widzisz, u nas w Polsce na przykład TVP2 publicznie no tak. kupiłem nasz stand-up no, tak, co... wspiera... progres w Polsce pa, państwo do tego dopłaca niesamowite no kultura jest u nas wiedzie, prym w jedzie prym w Ameryce no, tak Uh, nie, no wiesz, naj, najwięcej stand to pewnie było w tych Tonight Shows czy coś wszystkich. Nie? Więc to... No tak, bo tam zawsze zaproszą albo gościa tam muzycznego, też w sumie albo można jest było... też stand -upy. Tam też można było trochę komików poznać. Tego jakoś tak wyraźnie nie pamiętam, ale, ale wiem, że na kablówce leciały specjale, leciały jakieś fragmenty. Na kablówce jest więcej zróżnicowanie, większe zróżnicowanie, no i tam po określonych godzinach mogą robić co chcą, nie? szczególnie na HBO czy coś to... To jakoś tych nie cenzurują tych przekleństw. Ja no tak, jeszcze... bo na tej bubliżeń to mu pewnie wszystko musieli tam e, wypikać. Tak. I to jest, to jest jakieś dziwne, że oni, tak samo jest teraz... kablówka chyba jeszcze podlega FCC, które zarządza niby jakby prawami, jakimi się y, rządzi nie wiem jak to powiedzieć, obyczajowość w telewizji czy coś, tak? Oni kurwa zgłaszają jakieś protesty, nakładają kary czy coś tam, nie wiem. A, a satelitarna telewiz telewizja już tego zdaje się jakoś nie jest tym objęta nie wiem dlaczego, prawnie pewnie to nie dotyczy ich. i dlatego oni w tym radiu na przykład satelitarnym mogą gadać co chcą i, i Howard tacy, Stern no tak, chociażby ja jest, jest tam bardzo popularny, nie? Howard Stern poznałem dużo później i, i on mi się nigdy nie podobał, więc, więc jakoś chyba go nie, Jak nie, nie wyszukiwałem mp3, żeby słuchać uh, nagrania Howarda Sterna. tak, tak w sensie z, z tych audycji tak? tak, tak, tak. Ja pierwszy raz, ja pierwszą taką bliższą powiedzmy styczność z nim miałem, jak obejrzałem ten film o nim, bo jest taki, jest taki fabularyzowany biografia, powiedzmy biografia, tak? tak? Autobiografia. Hmm. Public, nie czekaj, private parts. Tak. To był, jak wyszedł, to był dość popularny film nawet chyba, ale... No bo jak on miał tam ileś milionów yy, tych słuchaczy swoich, to wiesz, wystarczy, żeby na antenie non-stop puszczał reklamy tego. No tak, tak. No tak, ale teraz to, to u nas to chyba nikt za bardzo się tak nie, jak, nie tak, tak jak my robimy interesuje. na naszych fanpage'ach, no stop jakieś reklamy i wielki I hype ludzie na nas. stoją w kolejce do, do Tesco, żeby to kupić. No. <laughs> to wydajemy Tesco, Kamer. A jakie zastanawia. było w ogóle pytanie? Aha, jak poznałem stand-up? No to chyba, chyba ci wytłumaczyłem. Nie widziałem żadnego stand-upu na żywo, dopóki e, właśnie nie wróciłem jako dorosły do, e, do Stanów czy do tego Seattle i e, to Mogę się trochę pochwalić, mic? bo widziałem Karlina na żywo, widziałem Dave'a i e, Kogoś jeszcze z takich Powiedz, że z Karlinem w ogóle piąteczkę przypijałem <śmiech> tak, no, no, Nikt totalnie... nie sprawdzi tego no, no, On chciał autograf ode mnie Bo to było dziwne, ja mówię Skąd ty wiesz w ogóle kim ja jestem <śmiech> ja Zrobiłem Chop Mike w 2005 <śmiech> Tak No nie, widziałem chyba jeden, jeden z ostatnich Takich już występów Karlina, on jakoś się zawinął chyba rok po tym czy coś. No. Ale była jazda, jakbyś widział ostatni występ No Carlina. nie, nie, chyba nie, ale blisko. A mogłeś tak to nam sprzedać. <grym> tak. Nie ma to, jak oszukiwać <grym> dla dobra... Podcast jest po to, żeby kłamać. Dla no, dobra, dobra rozrywki. No wiem, się. wiem. Próbuj się przypomnieć. To jest śmieszne, że ja tak kiepsko pamiętam te występy. One wszystkie były w teatrach i nie, nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia. Nie? W sensie, jak się tak... Może złe miejsca gdzieś no strasznie tak, no, nie jakieś super, ale... Ale nie o to chodzi, że jakoś chyba, już chyba wtedy to, no wiesz, już wtedy chyba bym wolał zobaczyć klubowy występ, taki występuje. mały nie, niż, niż, niż, niż w teatrze i to było jednak widać, że to zupełnie co innego. Jak byłem na atelu, to strasznie mu przeszkadzali, heklowali go strasznie, co, co też jakby, no, no, fajnie było zobaczyć, jak on reaguje na to. Ale nie? bo przychodzą ludzie, płacą sporo za, co ten, nie, ten, za ten bilet i go heklują, no po prostu najebani czy coś. No Więc tyle osób w teatrze, no to zawsze się trafi jakiś idiota, nie, no nie, nie ciężko. No. Jest to dziwne dla mnie, nie zrozumiem tego nigdy za bardzo, ale, ale tak, było. Coś stało, że rzuciłeś stand-up i później... No niego powróciłeś, nie? Dlatego tutaj jesteśmy. No wiesz, to, jest to chyba za, zbyt... Znaczy, to No cóż szum... dlatego, że zaprosiłeś mnie. <laughs> to też. Ale zbyt mnie powiedziane, że, że rzuciłem stand-up, no bo, no wiesz, wystąpiłem trzy czy cztery razy... to dosyć to... wyraźnie powiedziałem. Rzuciłeś stand-up. <laughs> to nie, to, to nie było tak, że ja wówczas myślałem o tym jako karierze, i, I mówię, nie, kurwa, nie dam rady, czy coś, czy zajmuję się czymś innym, tylko się po trzech występa... nie traktowałem tego jeszcze poważnie. Nie bo... ma żadnego kontraktu o co chodzi w ogóle, Tak, nikt się nie wróca. ja myślałem, że już wtedy że już będę prowadził Oscary, tam miesiąc później, a tu się okazało, że to w ogóle trzeba się przebijać, jakaś kurwa to spinać się po jakiejś drabinie, pierdolę. To... Nie, no wiesz, byłem zajęty zarabianiem na, na życie. Yy... I miałem, no i wówczas trochę bardziej się jeszcze muzyką interesowałem, produkcją audio i tak dalej i się bardziej na tym skupiałem się już niż, niż na chodzeniu po tych śmierdzących A klubach. A ty jaki miałeś pierwszy występ? To dobrze ci poszło, czy źle? Pierwszy występ miałem dobry, tak. Znaczy, wiesz, no, dobry, w sensie dobry udany. Dobry tamte standardy. Dobre, miałem reakcję po większości żartów na początku... <grym> <grym> <grym> Nie, pozytywne reakcje. Na początku pierwszy żart mi i wszedł i... i... No ja ogólnie byłem dość Podawam, zadowolony. Odczućmy ten występ żart po To żart. No, jest spokój, no. Ja, wiesz, so, na, na, pierwsze, co powiedziałem, było oczywiście jakiś taki żenując, strasznie hakowy żart, że, że... pierwszy a uh, This is my first time on stage, so I might finish prematurely. A, to, kurwa, nie słyszeliśmy tego 50, 150 razy, nie? Ale zaśmiali się, nie wiem czemu, ale się zaśmiali. A potem, a potem chyba coś gadałem, że widziałem Karła po drodze i chciałem go poklepać po głowie. Na szczęście, ale on y, chciał mi spuścić wpierdol, ale nie mógł mnie dogonić. Coś takiego głupiego strasznie. A i miałem że żarty... Barcie? <grym>, tak. Poznałem Barta zanim, zanim wiedziałem, że, że istnieje jeszcze. Zanim wiedziałem, jak się nazywa. się e, takie głupie, że. A ludzie. W, to mnie wkurzało, że ludzie mówią, jest taki sklep y, y, Target. W a, Stanach, no i, nie? taki, taki jak trochę, trochę jak... Co? Jak Biedronka? No właśnie nie bardzo, bo, te, bo tam sprzedają wszystko, tak, bardziej jak Tesco, bo tam nawet z przewagą jakby właściwie ubrań takich domowych sprzętów jedzenia jest najmniej raczej. No, no ale jak tesko, to jak Tesco? To jest ale. konkurent Walmartu, tylko w innych miastach zazwyczaj. Bo Walmart jest olbrzymi, ale tam bardziej na wsi rządzi, a, a Target jest jakoś w tym... To jest śmieszne, jest taki troszeczkę bardziej snobistyczny, mimo że to jest nadal sklep, gdzie można kupić koszulkę za 5 dolarów, nie ale niektórzy mówili na ten sklep Target, nie wiedzieć kurwa czemu, ewidentnie sklep się nazywa Target, jest nawet narysowany kółko, jakby y, tarcza, tak? Logo tego sklepu to jest tarcza. Może no, to jest gra słówek, Faberge. <laughs> nie, no. Ktoś by myślił, że i ludzie na serio tak mówili. No jest ja z, z tego żartowałem, nie? Że to jest... No, że ten sklep jest wystarczająco amerykański. Oni tam sprzedają zestawy Greatest Hits y, kompozytorów y, tych klasycznych, więc jakby umówmy się, że to nie <laughs> jest... Greatest kurwa. Hits? Tak, tak no tak, no bo sprzedają tytułem. takie, kurwa, boksy, nie? Tam... Może, nie wiem, czy bardzo możliwe, że jakiś Beethoven na przykład... Lepsze kawałki. <śmiech> tak, znaczy najbardziej popularne utwory, nie w takim, kurwa, boksie gotowym za 20 dolków. Ja, no to... ty dobrze jakby władasz angielszczyzną i oni po tobie... Jakby, czy ty się afiszowałeś, że nie jesteś od nich, z ich kultury? Nie, nie chyba coś... Yy, nie pamiętam, czy na tym pierwszym, ale na, na drugim występie już coś mówiłem o tym, że, że jestem z Polski, czy komentowałem coś na temat mojego imienia, no bo to jednak właśnie... Właśnie, niech Ciebie przedstawiali tam. No, no wiesz, no tak... Kiepsko, tak jak zawsze. <laughs> tak jak zawsze, ale ja, ja chyba wówczas musiałem wytłumaczyć... Najpierw napisałem to imię, oczywiście musiałem tym MC, czy temu kolesiowi, który, który prowadził, zresztą robił tam pół godziny później, nie, ale nie mam pojęcia, kto to był. Nie znam go do tej pory chyba. Nie znam go do tej pory chyba. E... <laughs> tej w sensie, pory chyba. No wiesz, nie, bo że to bo to mógł być na przykład jakiś w miarę znany komik, a, którego wówczas sposób. nie kojarzyłem. No tak? tak, mógł się wybić, ale... tyle tak, lat ale, ale niestety chyba nie musi, no pewnie jeździ nadal w trasie, jak, Adam Sandler. jak wszyscy. tak, No nie, i, i musiałem mu tłumaczyć, bo to oczywiście napisanie gaweł nawet przez L nic nie dało, więc nie wiem, czy to mój pracodawca, czy jakiś kolega, ktoś mi chyba wymyślił, że mój, a weź to, a, czyli możesz, to jest jak G-A-V-O, tak, g a g a -v o i czasami z bólem, ale zacząłem lu ludziom tłumaczyć w ten sposób. Bo to chyba najbliższy, najbliższy amerykański zapis, jaki można wymyślić, który trochę brzmi ga gawoł, nie? Gawoł. no, no I wiesz, tak ty? mnie gościu przedstawił. Nazwiska nie, tak nie, nie miałem. Jak ty nie miałeś wtedy, wtedy jeszcze nazwiska? <laughs> tak, nadali mi daje do dopiero później, żeby. Żeby bardziej sobie bekę ze mnie robić. Nie. A to występowałeś tylko jako... Pod imieniem po prostu wystąpiłem. Nie, nie wiem, stwierdziłem, że to będzie jeszcze za dużo... Niepotrzebna dodatkowa komplikacja, jakby nie miało to dla mnie znaczenia. Czy Madonna. Oni, czy oni wiedzą, czy tak. On, on nawet chyba ten... E, nie, na pierwszym albo na drugim występie ten gościu mi przedstawił. A kolejny... In a, another in a series of one-named comics. Czyli nie byłem jedynym tego wieczoru, który się przedstawił go tam, wiesz, Josh, czy kurwa jakiś BJ, czy coś, nie wiem. Mhm. Ale to co jest takie w sumie, to, to mi się teraz trochę tak kaszta, kasztańsko mi się kojarzy. Ale... Złączoną, są Karo carrot top? No nie pamiętam, no, żaden, jacyś zupełnie nieznani ludzie. Nie, nikogo tam nie było, kogo byśmy kojarzyli teraz. W każdym razie pierwszy występ miałem dobry, kolejne były gorsze. Najgorszy był chyba mój... Chyba trzeci, jeśli się nie mylę. Albo nie, nie najgorszy drugi, a potem trzeci by taki pośrodku. I pod, wtedy zrozumiałem, dobra, to nie jest takie proste, trzeba popracować, i niekoniecznie wszystko, co napiszesz, jest jakby dobre, nie? Trzeba, to wymaga pracy. No Czyli i... pierwszy miałeś dobre, i to tak, dało Ci jakby, no. napędziło cię na to, żeby mieć te dwa chujowe kolejne. Tak, nie zniechęciło mnie nie to od razu. Przerpy. No to mniej więcej tak to wyglądało, no. No i co się przez, stało, że... Przez ten czas nic, nic raczej nie pisałem, czy coś, nadal oglądałem stand-up czy coś, jarałem się tym, ale, ale nie myślałem o tym jako jakiejś, wiesz, karierze czy coś. No tak, no ale co się stało, że nagle bach, powrót do stand-upu? No jak wróciłem do, do, do Polski, w Warszawie akurat się rozwijała scena, powiedzmy, w 2010, no. Wtedy wystąpiłem na... Jakby na open jako tam na, na doczepkę po czyimś występie w śnie pszczoły. Jakoś latem to było w tym takim bunkrze, czy takim garażu, co obok oni dostawiali, to czy, czy tym, otwierali. spalonym śnie pszczoły. No tak, tak, w tym, w tym na inżynierskiej. I tam wówczas była bardzo taka dobra, już rozgrzana publika, yy, więc ja miałem łatwo dosyć. Znaczy, myślę, że żarty miałem w miarę spoko, ale, ale nie, yy, prawie wszystko mi tam się sprawdzało. I oni byli tacy, wierzysz To mi... po kim występowałeś? No właśnie nie pamiętam. Wiem, wiem, że Unruk mnie zapowiadał, ale kto jeszcze występował, wtedy nie jestem pewien. Chyba Antek? I niestety nie, nie pamiętam reszty, bo ja mogłem tam nawet przyjść trochę później, czy coś i akurat była, była okazja, czy coś. Baśka tam była, Cześć, yy, a, a moja siostra, tak, Barbara wówczas pomagała to organizować trochę i tak dalej. I, no i nie wiem, i coś tam zapytała się Antka, czy kogoś, czy, czy można wejść, nie? czy ja się zapytałem i... No spoko, tego parę minut i, i tyle. Ale ja po no i... mówiłeś, czy po angielsku? <grym> Tak, no, no to, to był mój pierwszy występ po polsku, tak. No i też byłem w miarę zadowolony, no tak, pozytywnie. Skąd, skąd miałeś żarty? W sensie tłumaczyłeś tamte swoje a, no, angielskie, czy... Tak, część, część była przetłumaczona, a coś tam jeszcze z, z, zdążyłem napisać, tak, bo, jakby, bo chyba już, już nie pamiętam, jaki to był y, okres dokładnie, ale no, no, wiedziałem, że coś tam z tym stand-upem się dzieje, więc jakby myślałem, no dobra, może też spróbuję. I, i zacząłem t, trochę pisać po polsku, a część tych żartów po prostu przetłumaczyłem i, i, i już, więc można powiedzieć, że niektóre już były sprawdzone. No ale to też był bardzo krótki występ, cztery minuty. Twojego imienia? <laughs> nie, chyba już, chyba już nie bardzo. Nie, Krzysztof bardzo ładnie mnie zapowiedział. Pamiętasz? Kawał, Feli, no mam, mam nagranie z tego, więc pamiętam, to też dobrze. A, no, no tak odtwarzasz no sobie tak, każdego dnia. No, oczywiście, codziennie... Oglądam to i myślę, sobie, tak. Nie rób kurwa więcej. W sensie. Nie, to był. Wykonanie było dość słabe, tych żartów. Tam szurałem, patrzyłem się w podłogę. Czym szurałeś? Znaczy, nie, z, z, swoimi. Nie, bo jakoś tak, wiesz, że po prostu jak, jak to mam w zwyczaju, tak trochę dreptałem między żartami. I, a tam jakoś była brudna ta podłoga, i było strasznie słychać. jakby tarcie tego, przynajmniej na tym nagraniu, to słychać wyraźnie. Szkoda, że to nie jest Twój imit. <głos> Dreptający komik. Drepta pomiędzy swoimi żartami. <głos> tak, tak. No, ty, ty nie masz tak, że, że chodzisz trochę... jak, jak Ja coś chodzę, zajęsz, ale gadasz, to znaczy ja nie dreptam, nie? Wielkie no, ja tak, no, no sysy robię. <głos> Okej. Okay. Ale jak, jak coś mówisz, to zazwyczaj raczej stoisz w miejscu, nie? A potem jak jest taka przerwa czy coś, to poruszasz się. Ja no, różnie. Ja czasami różnie. chodzę podczas żartu mm -hmm. no Bieg da. Biegam w sumie na lewo. No i tak, powiem. masz rację. Jesteś też... też... Bardziej energiczne rzeczy takie podajesz niż ja teraz szczególnie. No, zdarza mi się, zdarza mi się. No i Gaweł. Kolejne kasztańskie pytanie. Uh -huh. A jeszcze nie było żadnego, znaczy. Tych tak nie było. Z tych kasztańskich było? Aha, było, czy stand-up jest trudny? Czy stand-up jest, jest trudny? No, okay. no, Powiedział, że nie jest. Nie, nie, tak po, nie tak powiedziałem, ale okej okay, no. Mogliście sobie przewinąć ten cały podcast Do tego momentu, gdzie ja streszam Tę godzinną tak. odpowiedź Kawła Zróbmy to na końcu, tak, że to po prostu strefczysz Wszystko, trzech, co ja powiedziałem Trzech zdaniach, co powiedziałeś e, Nie, bo na przykład Ostatnio się spotkałem z taką sytuacją, że e, Ktoś rozpoznał Karola Kopta mhm. I powiedział do niego He, kabarety nie. Masz coś takiego, że masz jeszcze siłę tłumaczyć ludziom, czym się różni stand-up od kabaretu? Nie, nie, nie bardzo. Znaczy, jak, jak ktoś mnie na przykład może w wywiadzie, czy cokolwiek zada to pytanie konkretnie, to postaram się coś odpowiedzieć, ale właśnie byłem świadkiem czegoś takiego, czy wiesz, po występie ktoś podbił, mhm. czy coś tam i mówi, że a fajne, to fajne, ja lubię te komediowe rzeczy, lubię przejść na stand-upy i na kabarety, czy my tu przychodzimy, że, i że jakby nawet jeśli rozróżnia to, to, to wrzucają to trochę do jednego worka, że to jednak przychodzą do tego samego miejsca po to, czy coś, i, i, i to jest dla nich no, ta podobna forma rozrywki, i mi się już nie chce tłumaczyć. W sensie jednak, no, okej, okay, dobra, fajnie, że ci się podobało. Nie, nie, będę, nie jestem po to tam, żeby ich kurwa edukować, i w, w tym sensie, że ja muszę podkreślić to, że to jest inne. Jakby jeśli ktoś nie widzi od razu tego, że że to jest inne, to może to nie ma znaczenia bo są ludzie, którzy nie lubią kabaretów i lubią moje występy i są tacy, którzy pewnie uwielbiają, oglądają dawna kabarety i lubią też no moje co? występy i, i trudno i to, to nie jest coś, z czym mam jakiś wielki problem nie? No, jak, a jakby dochodziło do takich niejasności typu e, Gdy, jeśli na plakacie kawał ktoś kawał feligę, za niego kabaret i jakiś tak. ogarnięty gość mówi mhm. jaki kabaret, ten koleś robi no kabaret tak, tak. nagle? No tak, nie, to w takiej sytuacji może bym sprostował, nie? I to już nie, no można... nie ma macie w tej sytuacji. Konkretnie. To była rozmowa między no nie, no, bo... dwoma ludźmi. Okej, okay, no nie to... trudno, trudno. Zdarza się też, że na przykład y, jakiś wieczór stand-upowy jest, jest w ten sposób sprzedawany, czy to na plakacie, czy... czy kabarety? Gdzie, czy gdzieś tam na wydarzeniu się pojawia słowo kabaret, mimo że występują sami, sami stand-uperzy na przykład, nie? Ostatnio no coś tam, ja z Maćkiem gdzieś byliśmy i, i, i, i padło to słowo gdzieś gdzieś w opisie, czy coś takiego, że z, ze sceny kabaretowej czy coś tam. No i wiesz... <śmiech> ze sceny kabaretowej na scenę stand-upową, po no, prostu na naszą scenę. <śmiech> w każdym razie, no i no, to już trochę mnie wkurwia, no to jak mam okazję, to, to powiem komuś, może nie organizatorowi, czy coś, że, że nie chcę być w ten sposób opisywany, czy, czy kojarzony, no ale... No nie dziwi mnie, już trochę się pogodziłem z tym, że jesteśmy blisko i to jest... Jesteśmy na podobnej jednak... Yy, stopie dla takiej ogólnej populacji, od, ogólnego odbiorcy przeciętnego, no to to może nie ma dla nich różnicy, no bo to jest kurwa śmieszne, to jest nie na serio i to wystarczy. No. A, a jakie są różnice, to, to wiemy chyba, one no, są zasadnicze. Nie no, Kaweł, to jest drugie pytanie. W sensie, czym różni się stand-up od kabaretu? Tak. Ja myślę, że wszyscy, którzy słuchają tego, no nie trzeba im tłumaczyć, ale dla mnie podstawowa jest Właśnie, bo to jest w ogóle kwestia... nie mają podcastów. Ja, ja wszystko zauważyłem. <grym> tak. to jest jeszcze, jeszcze nie mają. Ale wiesz, no, z, trzeba by zacząć może właśnie w ogóle, co to jest stand-up, a, a ja im dłużej to robię, to tym ciężej jest mi to zdefiniować. Ja mam takie poczucie... Kiedyś może bym próbował to wytłumaczyć, a teraz już nie wiem, bo, bo prawie wszystkie te rzeczy, które się mówi o stand-upie, zaczęły się mówić tak w Polsce powszechnie, że to jest, e, prawda, łamanie tabu, Ten że to jest solowe że tak, że oparte na charyzmie wykonawcy, że interakcje z publicznością wszystkie można kwestionować i znaleźć wyjątki albo coś i, i, i sytuacje, w których to jest nawet wręcz nieprawdziwe, więc, więc wiesz, no, co porówny... no, trzeba najpierw zdefiniować dwie rzeczy, żeby je porównywać. Dla mnie różnica jest zasadnicza taka, że, że ja jestem tam sam mniej, mniej swetrów i występu <ślad> I no, zdecydowanie mniej swetrów występuje pod, pod własnym nazwiskiem, nie pod szyldem jakiej, jakiejś grupy czy nazwy grupy czy cokolwiek. No nie takiej grupy stand-up polska. Nie no tak, no, no dobra, to co innego, ale wiesz, no jednak my, my nie występujemy raczej nigdy razem na scenie, no. Nie, nie, nie No właśnie, się. Więc, więc to jest, nie ma, jednak nie ma kostiumów i rekwizytów, to jest dla mnie dość ważne, choć są komicy stand-upowi, którzy u, używają rekwizytów. To był nie? wcześniej wspomniany Carrot Top. No tak. Który, no. Kwestia pewnie, którą już wyciąłeś. No tak, nie, no podcastu. słuchaj, no Carrot Top to, y, to też się można kłócić, czy to jest stand-up, no ale, ale w Stanach nie ma chyba innej nazwy za bardzo na to, co on... No, no, no. Może się mówi Prop, prop comedy, comedy, tak, no. No. No tak, ale... Może one-man show. Chociaż tam nie, nie za dużo ma tak. prywaty. No ale ci ludzie występują w tych samych klubach, co, co stand-upowcy, nie? Więc no jak nie, wie... no sorry. On występuje w Las Vegas. W no tak, on to teraz występuje. ma tak własną salę w Las Vegas. On ma tam... Pisuar. On przychodzi tam 24 godziny na dobę, jest karut tak? <laughs> On ma tam pisuar nazwany swoim imieniem pewnie w tym Las Vegas. Ale, ale wiesz, no jakby... Nie, nie masz takiego wyraźnego chyba rozgraniczenia tam. To jest tylko... Komicy nawzajem się dzielą, czy coś tak? Ale no, ja no to... właśnie, bo to widzisz, jakby. Z tego co. E, ja pamiętam, jak powstawał stand-up, bo byłem, byłem na tych pierwszych wieczorach stand-upowych, które rozkręcał e, Karol Kopiec z Czarkiem Jurkiewiczem. Mhm. I oni jakby jasno zaznaczali, że oni robią stand-up jako alternatywa do kabaretów. Tak, tak. I to jest jakby, wiesz, ważne dla nich w tym powstaniu stand-upu. No to... I jak z nimi rozmawiasz, z... znaczy nie wiem, czy z Karolem, ale jak. Rozmawiasz na przykład strzakiem, no to widać jednak wyraźnie tą awersję, ten uraz do, mnie, do kabaretów. Tak. No tak, do, do, do tej prze, prześności, do takich... Blesiadności. Tak, do tych oklepanych żartów, do tego, że ludzie siedzą i tak średnio słuchają, klaszczą zamiast się śmiać. Oczywiście, no ale mówimy też o takiej najgorszej, jakby najbardziej takiej oklepanej telewizyjnej wersji kabaretu, tak? Bo są też... Umówmy się, no może nie polskie, ale nie, są też dobre kabarety, no nie śmieję się teraz, ale są, są kabarety, które coś tam przynajmniej próbują zrobić. Ja wiem, że one gdzieś tam są, może one nie istnieją na szerokiej, dla szerokiej widowni, ale sama jakby forma kabaretu sama w sobie nie jest zjebana. Zjebane jest wykonanie moim zdaniem, nie? zjebane jest to, co się stało. Tak, tym, ja, ja też bym zarzucał to mainstreamowi, nie? No tak, tak, oczywiście, więc to chyba, to, to po pierwsze trzeba by może sprostować, a a, a po drugie, no trochę mnie nie obchodzi w ogóle co robią te kabarety no. Ja też bym się jakoś y, y, Chciał od tego od, odróżniać I, I jeśli ktoś nie lubi kabaretów I y, tych telewizyjnych I szuka innego humoru No to stand-up może jest dobrym dla niego miejscem Ale niekoniecznie, to nie jest tak wiesz. To jest takie kurwa o, Jesteś gay, a ja lesbiką, To dogadajmy się Ludzie ja myślą, że na przykład bardziej... w mniejszości się dogadują A tak wcale nie ja jest chciałem przykład, nie? gruszki i jabłka Ej, lubisz jabłka? Nie, to zasmukują ci gruszki w takim razie. No, no na przykład, tak, no. My jesteśmy oboje owocami, dogadajmy się. No nie wiem, chodzi o mnie, wiesz, że jakby no... Ech. Co ciebie generuje w polskiej scenie stand-upowej? <laughs> Co my, e, Ale... No właśnie, ale od czego zacząć, kurwa? Aż ty? Czekaj, wyciągnę listę. Nie, no jest... Y, wiesz, im dłużej coś... Coś robi, im dłużej siedzę w jakimś środowisku, to tym więcej mnie frustruje. Ja myślę, że ja z wiekiem też staram się bardzo przed tym bro, bronić, ale się robię bardziej zły i zgorzkniały niż, niż kiedyś i, i, i nie chciałbym tego, ale co mnie denerwuje, ale chodzi o, o, o środowisko wewnątrz, czy chodzi co o to, chcesz, jak jest hot ploty teraz, gaweł. To jest nie, ten segment. No wiesz, no, no to, że to bywa źle zrozumiane, że ludzie nie umieją tego sprzedać, że organizacja jest chujowa, że właściciele klubów nie są przygotowani na występy. Robią to zupełnie z, z, bez przemyślenia. Czyli nie mają narkotyków, tak? Tak, no to, że kurwa w green roomie nie ma tego, co powinno tam być, czyli green kurwa na stole powinien leżeć. Nie no, wiesz, no to, że, to, że ludzie przy, przychodzą i nas nie znają i są zszokowani czy obrażeni, mimo że jakby dla, dla większości osób... Jak to być jasne, sytuację? co się tam będzie działo? Że ktoś był obrażony e... na ciebie za treści, które prezentujesz? Pewnie tak, ale raczej nie, nie ma konfrontacji później z tym, tak? Znaczy, no, no raczej może w trakcie występu to można zaobserwować, ale raczej nie ma tak, że ktoś podbija do mnie i mówi, że strasznie to było nie w porządku. To prędzej może zna... miałem sytuację kiedyś, że znajoma mi mówiła, że. No ale to nie jest jakiś żaden ekstremalny przypadek. Mówiła mi, że to jest niesmaczne, że jej się nie podobało, że miałem żart, w którym pojawiają się niewidomi. znam, ten żart. W którym gadam o, o przejściach dla pieszych przygotowanych. No to bardzo fajny dla, dla fragment. I, I tam bynajmniej nie ma, nie nabijam się z niewidomych, tak? Wiadomo, to jest jakby żart bardziej o tym, że to jak jest przygotowane to przejście, może jest nieprzemyślane głupie, ale dla niej wystarczyło to, że ja Powiedziałem to, poruszyłem ten temat i już ona czuła, że... O! No, jak, niewidomi! Tak, Śmieję nie, się nie, ze ślepych! Dokładnie, tak, tak. Więc nawet później dodawałem tam linię, że coś tam, że tekst, że no jeśli jest, są tu jacyś niewidomi na sali, to możecie, nie, jeśli znacie jakichś niewiadomych, to, którzy się obrażą, to możecie ich na mnie nasłać, zobaczymy, czy mnie złapią. Próbowałem się jakoś do tego odnieść, bo wiem, że wiedziałem, że często jest niezręcznie po tym żarcie. Mimo, że jakby treść, nie, jak ktoś słucha, to chyba rozumie, że to nie o to chodzi, nie, że... Nie nabijam się nic z niepełnosprawnych, tylko z tego, jak są traktowani. Tylko konkretnie ze śledztwów. Tak. <śmiech> tylko z tego, jak są, jak są traktowani czy coś, nie czy Jak miasto ich traktuje, może tak. No nieważne. No, a w scenie, Zapraszam nie? na występ po pełną wersję. Nie wiem, dlaczego przez chwilę zamieniłem się w rejenta. <śmiech> ale... Nie, no ale zapraszasz. <śmiech>, tak. to, to, jakie było pytanie? Co ciebie denerwuje w polskiej scenie stand upowej a, no czy, może, a w... czy, czy może sobie... Nic nie denerwuje w tej scenie nie, no nie wiem, denerwuje mnie Takie tam, wiesz, wzajemne lizanie dupy Niezależnie od jakby wartości Merytorycznych, czy, czy od Poziomu, nie że jakby uh, My po prostu się lubimy I dlatego będziemy Tylko dlatego siebie nawzajem wspierać Czy tam bukować, czy coś Bo wiem, że coś takiego Nawet a, jak taki ja nie wiem e, po, Takie podziemie E, bukowania siebie nawzajem. Tak, znaczy, wiesz, no to zawsze to jest, szczególnie, że jakby... Jak można się tam dostać, Kawał? Czy masz jakieś e, rady, sekrety? Nie, no dobra, zacznijmy od tego, na, tak na serio mnie pytasz, czy nie? Bo jak kogoś interesuje, jak się dostać na występy, jak występować, to są tylko dwie rzeczy, trzeba być dobrym i lubianym. I to jest jedyne, co mi przeszkadza właśnie, to, że czasami ważniejsze jest to drugie, niż to pierwsze, nie? Jakby to... To mnie czasami. Z tego co widzę, to tak, czasami, tak często jest. Ale to jest naprawdę ważne, żeby być lubianym, żeby być miłym dla ludzi i ich szanować. Więc jakby no, to też jest jakby zawsze normalny element takiego biznesu. Nie, bać Zna Jakby znajomości y są ważne. To nie jest żaden sekret ani nic wstydliwego w, w, tym, w tym biznesie. To jest normalne, ale. No ale czasami to jest chujawe. No. Dobra, to... chyba odejdziemy od tematów, które cię wkurwają, bo na serio cię wkurwa. <grym> tak? Widać, widać, marszczy <grym> mi się tutaj brew. No. Kawał, to, że mówisz tak flegmatycznie, czy to jest część twojej postaci? Nie, a mówię teraz flegmatycznie? Nie, no ale mnie... często tak jest, że... Tak. Bo że... dla mnie w ogóle teraz nie mówię flegmatycznie, dla mnie to jest tak, jestem nawet pobudzony. Więc. <laughs> Uu, ja wiem, że dziękuję. tego może, może nie słychać, nie, ale jak ktoś ze mną rozmawia, to myślę, że to widać i, i, i czuć. A, a, a czy nie, ja chyba zawsze byłem taki dość spokojny, trochę, trochę taki mam stoicki spokój, który jest częściowo wyuczony stoicki, <laughs> przez Stoicki spokój. Znaczy, wiesz, przez doświadczenie, jakby po prostu się staram nie przejmować zbytnio rzeczami. A, a częściowo chyba taki zawsze byłem, nie wiem, moja mama mówiła, że jak byłem mały, to też bym spokojny że mało płakałem i w ogóle, więc jakby może tak... To coś nie tak Nic... było z tobą najwyraźniej. No bardzo możliwe, bardzo możliwe, ale mimo tego byłem z bardzo spokojnym chyba dzieckiem w porównaniu, szczególnie z moją siostrą. To byłem totalnym chyba przeciwieństwem jakby, że... Bo twoja siostra jest młodsza od ciebie? Tak. No to ty byłeś pierwszy, więc jakby ty powiem nie, to ona musiała konkurować z tobą O względy rodziców Niby tak, ale jak się urodzi nowe dziecko I mł młodsze, to chyba jednak ono jest Wiesz, nie wiem dokładnie jak było mnie w rodzinie Nie mam jakichś takich urazów chyba Świadomych z tym związanych, ale nie, y pełno nieświadomych, ty widzisz <laughs> Trzeba iść na terapię, no, no, być może, ale y Wiesz, no nie, jak się urodzi nowe dziecko i jest młodsze No to chyba się rodzice nim bardziej opiekują, bo No bo wiadomo, jest no młodsze, tak. bardziej bezbronne I nowe, to A tak jakbyś się... kupił sobie nowy samochód To bym no. się opiekował pies <tum> tak. Nie, nawet pies, pies Pies mnie nie lubił, bo to był e, Zwariowany, wiesz, przygarnięty pies e, W dodatku pies mojej mamy ja, ja, Nie, On jak wychodził ze mną na spacer To uciekał Ja kompletnie strzelałem z tym psem A <tum> widzę, że trafiłem To trochę, jest historia twojego życia Nie, Trochę trafiłeś, tak No Mieliśmy przez parę lat takiego psa, który Strasznie płochliwy i, i, Bo no, nie wiem, ktoś go pewnie źle traktował Wcześniej ze, ze schroniska nie A, nie to wiem. powinieneś się z nim dogadywać nie. nie. <tum> No nie, ale niestety, nie, wtedy nie potrafiliśmy się jeszcze porozumieć. Może ja nie potrafiłem wystarczająco zakomunikować jemu, moich uczuć. Ale ten pies sobie tak właśnie myślał, boże, jak on jest flegmatyczny. Nie chce <śmiech> go ta, słuchać. Nie, nie da się z nim gadać w ogóle. <śmiech> Gaweł, skąd czerpiesz inspirację? <śmiech> serio? Serio, serio. Stupy, nie, nie. nie. <śmiech> Koniec! <śmiech> Koniec audycji. Dziękuję wam bardzo, ostatni <śmiech> odcinek. I to z tego kanału na YouTubie. <głos> tak, dokładnie Notatki robię, studiuję, co on tam robi Potem wychodzę na, na Open Mic'a No wiesz, dużo inspiracji jest z tego, co, co mnie denerwuje no, Co mnie frustruje Rzeczy, których nie rozumiem Szczególnie takie rzeczy Ja nie widziałem nigdy twojego setu o fizyce <głos> No wiem. Znaczy, ba Bardziej nie rozumiem w sensie, że nie rozumiem, dlaczego ludzie coś robią Na przykład, że coś jest e, jakby... Powszechnie uznane, niekwestionowane nawet, tak, normalne, I, ale dla mnie to jest dziwne. I na, na przykład, podatki. Mówię, no. no tak, zajbisty przykład, ale podatki, no to już. Pra... No oczywiście, no można by o tym gadać, ale no takie wiesz, takie rzeczy na przykład językowe, nie? że ludzie powtarzają na przykład powodzenia sobie i trochę nie wiadomo dlaczego i nie można potem dziękować. Nie można dziękować, bo to jest pech albo. Dlaczego, kurwa? Nie wiem dlaczego, nie? No wiadomo, no wprowadzanie racjonalnego... A, co, ra... A, nie dziękuję. Że nie dziękuj po tym, jak ci ktoś powie powodzenia. No, no jest coś takiego. Wiadomo, wprowadzenie takiej racjonalnej, logicznej w miarę krytyki do rzeczy, które nie powinny być analizowane w ten sposób. No. Przysłowia. Czasami, tak. No tak, na przykład przysłowia, ale... No ale niektóre rzeczy są naprawdę... Ci, ci ludzie kurwa w tym... No nawet o tym o tym nie mówię, ale chciałbym, bo, bo wiem, że to jest tak oczywiste. Ludzie, którzy wciskają ten jebany guzik w metrze w, Warsza w Warszawie, nie? To jest takie śmieszne. Co drzwi, masz do mnie? Te drzwi się no. zawsze otwierają automatycznie. Ja bym, raz się spotkałem z tym, że Ej, ale, było już późno w nocy... Ale po te guziki jednak No one, tam, nie? No jeszcze się świecą Po pierwsze to jest Polska, więc niekoniecznie Chyba tylko po to, żebyś miał kurwa Fridays Z naciskania tego Bo jeszcze ani miałem raz tylko taką sytuację Że nie otwierały się te drzwi To było późno w nocy, kiedy już prawie nikt pewnie nie jeździł Jakiś taki może też Nie wiem, może dzień powszedni W każdym razie rzeczywiście musiałem nacisnąć ten guzik Wszystkie pozostałe razy, A jeżdżę metrem w kółko Kurwa, ani razu nie musiałem go wciskać, żeby się drzwi otwierały. Ale Gaweł, nie wiem, czy pamiętasz, jak było w tramwajach, Ludzie jak zrobili. wielokrotnie, no? no. Że w tramwajach były te guziki, tak, i one tak. też były, nie funkcjonowały na samym początku, Aha, później... a później wprowadzili prawo, że kierowca nie ma obowiązku. obowiązku otwierać na każdym przystanku. Rozumiem. I te guziki już... Myślisz, że to jest przyszłościowe. Myślę, tak? że tak. tak. To... Mi się, się podoba, że to powiedziałeś, no oni w pro... nie bez powodu są te guziki. Tak jakby wszystkie rzeczy, które są w mieście Warszawa, są mega przemyślane i uzasadnione. Totalnie jakby. Te słupki, dobry pomysł. Które tak. słupki? No, wszędzie. Jakby za... wybierz sobie. No, słupki są wszędzie. No, nie ma... Czy są potrzebne, czy nie, wszędzie są słupki na chodnikach. No. No bo to trzeba uważać, może auto w ciebie wjedzie za chwilę. A tak masz słupek, który byś... cię uratuje. No, to jest. Ty powinieneś w PR-ze jakimś tak, zarządu miasta pracować chyba, co? Za prezydenta, był to. Ja tak sobie że Te słupki są tylko po to, żeby nie parkować, a nie, żeby ktoś nie wjechał w ciebie. Nie, to by ci uwaliło nogi, jakby ktoś w ciebie jechał. A jak jest słupek, <laughs> to zniszczy mu auto! Idiota! Masz rację. Oni dbają o mnie, nawet sobie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Widzisz, a ty po nich jeździsz i tutaj na chacie ci rozmontują wszystkie słupki. Tak. Jak usłyszą o tym. Wiesz, inspiracje jeszcze na pewno są też od, no, od innych komików, nie ukrywajmy. Nie, nie Czyli że... od kogo kradniesz? To jest nie no. segment, gdzie przyznajesz się. Właśnie, nie. to też mnie interesuje. Przepraszam, że przerwałem własną myśl i twoją jednocześnie. Dobrze. E, jak się zapatrujesz na komików? Którzy jawnie, bo wychodzi na przykład na to, że kradną materiał mhm. lub niejawnie to robią, czyli nikt ich na razie nie łapie, ale są głosy tak, o nich. Tak. Co sądzę o tym? Tak, co no. sądzisz o tym? Bo ja rozmawiam, naprawdę, tak. z wieloma innymi komikami rozmawiałem, którzy nie są stand-up polska mhm. i ich poglądy są na przykład 180 Różne od moich. Tak. Ale co, ale, ale uważają, że to jest w porządku, że to nie ma znaczenia? czy? Tak, że na przykład jeżeli mają myśl, która e, im się rozwija od przedszkola, mm -hmm. że coś, co wymyślili w przedszkola, mówią na przykład teraz tak. i niezależnie, że inni komicy już to powtarzali na przykład parokrotnie albo iluś tam razy, ileś tam razy, to dla nich jest OK, bo oni to wymyślili. Rozumiem, i... bo oni mieli wewnętrzną własność tego tak. pomysłu. Ciekawe, no mi ja się wydaje, że to jakiś jest mogą to Dziw, mówić. Dziwny bo... pogląd, to nie do końca rozumiem. Ja, ja mam może trochę mieszane uczucia, bo to jest, czasami jest bardzo m, ciężko powiedzieć, gdzie zaczyna się myśl oryginalna i nieoryginalna. No, no wiadomo, że jak, jak ktoś przychodzi na, na open Mic i, i robi y, żart Robina ze speciala Robina Williamsa po polsku, no nie pochwalam tego. No. Jeśli to jest jego pierwszy raz na, na open mic'u, no to... Y, jestem skłonny mu wybaczyć i nawet może nie będę mu nic mówił, bo dla mnie to, kurwa, powinno być oczywiste, nie? To nie jest przypadek, że, że, że, że tak się stało. Ja myślę, że nie jest. Bo, bo mówię o takich kopiach prawie w słowo, w słowo nie? Bo takimi taki byłem świadkiem. Ja wiem, ale co, co po angielsku ty, też. No. Co stoi za tym? Jak myślisz? A co za tym że... stoi, to ja nie wiem, bo ja, bo ja nie bardzo... Czy może jestem w tym stopniu tylko w stanie to zrozumieć, że jak masz presję wymyślenia nowego materiału, no to może wtedy jest taka pokusa, żeby żeby od kogoś coś zabrać albo, wiesz, posłużyć się czymś, co jest co już, już bardzo klepane, czy coś, nie wiem. Pamiętam, no, na pewno zdarzało mi się mówić żarty, który, z których nie byłem dumny, ale raczej nigdy świadomie nic nie ukradł. No wiesz, ale taki żart na przykład właśnie, no dobra, to znalazłbym lepszy przykład, ale ten jak na open mic'u, że a, to jest mój pierwszy raz, więc skończę przedwcześnie. No, to nie jest, to nie jest, ciężko powiedzieć, że to jest mój żart, bo on, nawet jeśli ja na niego wpadłem, to on już był tyle razy, że nie mogę sobie go brać na własność, tak jakby był mój, bo, bo już wiele osób robiło go pewnie przed nim. Przedem. No tak, ale na przykład ale... rozmawialiśmy o takiej osobie, która wzięła po prostu 10 minut chyba żywcem materiał tak, od tak. innego stand-upera. Tak, było coś takiego. I to, po, I to po angielsku jeszcze w. Więc nawet nie tłumaczyła ta osoba. Tak, to nawet nie było w ogóle. Górę... No, tam może odrobinę jakichś jakiś zmian czy coś, ale naprawdę duży fragment y, zajebany od, od Tomiego Tirnana. No jedyne, co mnie, bardziej niż denerwuje, mnie dziwi po prostu, że ktoś coś takiego robi i właśnie nie wiem do końca, co nim kieruje. Nie wiem. Myślę, że, że po prostu jak... Y, no, chęć pokazania się, ale strach przed tym, że, że coś nie wyjdzie, że moje oryginalne pomysły nie są wystarczająco dobre, czy coś. No i jedyne, co mnie... I nie jestem zły nawet na tego człowieka, jest mi go trochę żal. Zły jestem bardziej na to, że na przykład ten żart że te żarty się sprawdzają, nie? I że, i że, no nikt, i z... że nikt nie wie i. Znaczy to normalnie, że się sprawdzają, bo już się sprawdziły na spojrzalu. No tak, nie, no, przez... każdy, każdy żart można zjebać, nawet najlepszy, nie? Ale tak, no ale jeśli ktoś się je kopiuje i kopiuje czyś, czyś set i, i, i mu to wchodzi i ludzie jeszcze wiesz, po występie, o, ale super. To jest, to jest jeden, co mnie drażni, nie? To, to są takie właśnie. To można by podsumować, że po prostu ludzka nie wiedza, no mnie denerwuje. Ale no to tak, nie ale tylko no, czy, w Kto jest gorszy? Ty, czy, czy osoba, która nie wie, że to jest... czyli widz, czy no, no nie, jeden no, komik, który przychodzi z nie swoim materiałem. No nie, no widz nie zawinił raczej. No, no jeśli Widz się śmieje z tego, co jest śmieszne i koniec. No jakby to. No, oczywiście, że zawinił komik, no ale no nie wiem. W przypadku kogoś, kto dopiero zaczyna to jestem skłonny wybaczyć i nawet... Nie, no jak byłem, Ja prowadziłem open mic'a, na którym była ta sytuacja z tym, z tym materiałem Robina Williamsa i nic nie powiedziałem. Stwierdziłem, że... Dlaczego kawał? Bo... No, Czy prostu... pobierłeś później tę osobę, która tak, to Tak, no po, po cichu w alejce ją skopałem. Nie. <śmiech> chciałem, nie. Nie chciałem robić afery, nie chciałem psuć klimatu i nie chciałem... Chciałem dać... <śmiech> <grymne> Dlatego zacząłeś opowiadać do końca set Robina Williamsa. Tak, tak, stwierdzimy. No to jedźmy dalej. Nie chciałem temu kolesiowi odbierać tej odrobiny satysfakcji, którą miał z tego. Tak? Myślę, że to był jednak główny dla mnie powód, że To nie jest w ogóle moje miejsce, żeby kogoś, kurwa, pouczać, tak naprawdę. A poza tym stwierdziłem, no dobra, miał udany występ, myśli, że jest fajnie, niech ma. Ale jak zrobi to jeszcze raz, czy coś, no to już wtedy prywatnie z nim porozmawiam może, czy coś, nie? Ale nie miałem takiego ochoty, żeby kogoś, kto występował pierwszy raz na open mic'u, niszczyć na publicznie. Uważałem, że to byłoby przesadne, no. Ja kiedyś byłem na open mic'u, gdzie komik e, zabrał tekst e, Bo Burnhama i po tym występie jakby do niego się zwróciłem, że hej, stary, widziałem, co zrobiłeś, ukradłeś, to? tak? tak. A co on powiedział? Wiesz, ja nie wiedziałem, że ktoś tutaj będzie wiedział, że to jest. A, no właśnie, tak, to też na tym... Ale super, niesamowite, to jest kurwa, ja pierdolę. Niesam ja wiem, że ktoś tak może pomyśleć, ale żeby to jeszcze powiedzieć, na głos się przyznać do tego, to jest dla mnie dziwne, ja tego nie rozumiem. Tak było, tak, tak. było. Jakby, czy, czy, no. no Trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli kradniesz teksty, bo wiesz, jak inni komicy mają e, jakieś pretensje do kabaretu, że ich nie nienawid, ja mam pretensje do tego, jak ktoś kradn kradnie materiał tak. i trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci ludzie później nie, nie są zaproszeni, nie są mile widziani w kręgu stand tak no Oczywiście, tak. tak. Myślę, że, że nikt tego za bardzo nie, nie szanuje, bo, bo czemu? Eee, tak, no i, i tak jak mówiłem, no jak ktoś to zrobił raz czy może dwa, albo, albo nie, nie, do, nie jest to tak oczywiste, to jest bardziej, że ktoś tam wziął premis czy pomysł jakiś, czy część żartu, ale jak ktoś to występuje już dłuższy czas jest w telewizji albo coś jest w I, to wtedy może. I, ma, i ma wiesz cudze żarty albo takie, które nawet można by powiedzieć, że, że jest co do nich mocna wątpliwość no to nie wiem, ja myślę, że nie powinna się zdarzyć taka sytuacja nigdy, ale Pamiętasz to... Comedy Central prezentuje e, mhm. castingi Tak. E, nie wiem czy byłeś akurat, bo to była pierwsza seria nie wiem, no bo ja byłem tylko w tej drugiej, więc może być. może byłeś na castingach. No w ogóle to byłem na castingach, ale chyba. No nie wiem, myślę. Tam była sytuacja, że Baszka, twoja siostra musiała ściągać jednego gościa, który powiedział, zaka, Galafina Kisa dwa żarty pod rząd. A. nich mówiłem mi o tym chyba, ale nie kojarzę tego typa, nie pamiętam. No i już go do dzisiaj nikt nie kojarzy. Tak. Tak się takie przygody. No widzisz, bo właśnie, bo dla niektórych to może być jakaś dobra może lekcja, że on sobie, no dobra, chciałbym to robić, to idę popracować i coś wymyślę własnego, nie? a jak nie masz nic nic więcej poza tymi kradzionymi żartami, no to może nie powinieneś się tym zajmować. Ja gadałem z, z Michałem Grzebieniakiem i nie chcę go źle parafrazować, tak jak prywatnie z nim ale rozmawiałem. Ale zrobisz to za chwilę. Jasne, czemu, bo czemu nie? E, ale on tak, on tak trochę kontestował to, co mówię, że no dobra, ale kurwa, co z tego? W sensie nie, wszystko jest skopiowane, wszystko jest nieoryginalne, w jakiś, w jakiś sposób jest przed tworzeniem czegoś No tam, właśnie, kanonu. tak się tłumaczą złodzieje. <laughs> I, i, zapamiętajmy i to, to nazwisko, zapamiętajmy. jakie to ma znaczenie. Ale nie no, Michał, żeby nie było, nie kradnie żartów. Nie, nie no, ja się z tym. Tak, jest, stara się być dość oryginalny i i więc to nie jest tak, że on uzasadniał coś, co robi, tylko mówi, że no, ale po co się wkurwiasz, jakby może to w ogóle nie ma znaczenia. No i, no i, i może rzeczywiście niektórzy mają taką postawę. Dla, dla mnie to ma znaczenie, bo to jest dzieło jak każde inne, nie? Jak, jak nawet jeśli ktoś zrobił na przykład kawałek rapowy, który przypominać i tam nie wiem, Pitroka i, i Rakima, no to on jakoś tam przetworzył to po swojemu i to jest jednak coś nowego, nie? Są jakieś, słychać może tam wpływy ale treść jest jakaś nowa, coś jest in, w tym innego. No wiesz co, tak jak ja bym wziął Mona Lisa i wymienił ramę. Powiedział, obczajcie, no nie, mój nowy no obraz. No nie, no właśnie nie, no bo To nie jest to samo. To jest tak, jakbyś wziął Mona Lisa i odrysował ją na nowo, a potem pokolorował kredkami świecowymi. Wiesz, o co chodzi? To jest jakby, że to nie jest... Ty nie bierzesz czegoś i wstawiasz w nową ramę, która niewiele zmienia, nie zmienia treść, nie zmienia samego obrazu Tylko malujesz to sobie na nowo Po swojemu no. to, to tak można powiedzieć z każdym prawie żartem Takim podstawowym nie? Bo ta struktura, jakaś formuła Istnieje od nie wiadomo kiedy no Ale ty tam wkładasz nową treść No to co, jesteś złodziejem, bo użyłeś Wiesz, jakiegoś paraprostokianu prostego czy coś, No, no chyba nie, nie? No To nie jest najlepszy przykład Ale użyłeś odwrócenia albo porównania Które używają kurwa wszyscy, no, wszyscy Komedii, tam. nie, jakby na tym polega komedia. Triki. No tak. Oszukujemy no... was, ludzie. Ja by... <laughs> tak. Nie, nie tłumaczmy za wiele. <laughs> bo... tak. Ludzie nie będą przychodzić na występy, będą sobie sami w domu tworzyli. Tak, tak. Jakby był kiedyś taki komentarz y, pod wydarzeniem, czy coś. I y, to była akurat impreza powerpointowa, to znaczy, że robiliśmy jakieś ona rzeczy na. ona powraca ta Tak, tak, będzie. Y... 10 chyba lipca. No tak, impreza z projektorem, jakby gdzie pokazywaliśmy jakieś różne media, treści, obrazki, cokolwiek i, i komentowaliśmy to i tak dalej. No właśnie nieważne, co ja tam robiłem, ja tam się śmiałem z tekstu piosenki, ale różne tam były rzeczy i ktoś po tej imprezie napisał, kurwa, następnym razem to po prostu wyś... Wyślijcie nam to i se w domu pooglądam, czy coś. Nie, jakby. Ja nie wiem, no jak. Jak bardzo, komik. jak bardzo niewdzięcznym trzeba być, żeby. Tak, bo to wystarczyło po prostu przeczytać to samo, co my i już miałeś gotowy, gotowy humor, tak? Nie? Jakby ten komentarz w ogóle się nie liczy, ani te reakcje na żywo, ani nic. Nie? A właśnie, a problem tego, jak niezręczne i jak niemili potrafią być ludzie. No. E, ostatni rost. Czesława Mozina. Cześć. Tak. Komentarze na twój temat. A nie wiem, jakie, o jakie komentarze ci chodzi, bo ja już, umówmy się, no nie sprawdzam tych komentarzy na bieżąco. Nie, chodzi mi o to, y, pamiętasz, co mieliśmy tę rozmowę, co może najbardziej dotykać i jak mógł twój występ zostać odebrany? Chodzi co, mi był konkretnie taki żart? o frazę przerwa na siku. Tak, tak. A, jak okay. ona się teraz powtarza... Y... W umysłach społecznych. Znaczy na razie się nie powtarza. Jak wyjdzie ja ten podcast... Dwa razy, to będzie dwa tak. razy. Tak, dwa razy? Tak. Aha. Okay, Od no dobra, bo. różnych osób mało świadomych. Rozumiem. No dobra, to wyjaśnijmy, bo Kempa miał taki żart, że. Znaczy żart. <laughs> no, Teraz taki... w ogóle kwestionujemy. Tak. czym był ten nie, no kawałek tekstu? Kempa miał taki żart, jak zapowiadał mnie chyba, tak? Tak. Że. że... Teraz będzie bo Kempa jak... był Roastmasterem na no, tym roście Mozilla. Tak, prowadził Roast Mozilla, prowadził Ross -Mozilla i, i powiedział przed moim y, segmentem, że y, teraz będzie kawał Feliga, więc dobra przerwa na siku. Gawał Feliga, to... zawsze go bierzemy na występy, y, bo to jest przerwa na siku. Aha, no okej. Okay. I co? Y, I faktycznie w ogóle dużo osób wyszło chyba, z tego, patrząc na to nagranie. Czy na, przynajmniej na te, na te... Tak, zaczyna się twój występ i ludzie idą na tak, siku. Sporo, wez... sporo ludzi wyszło chyba. Już pierwsza siła sugestii n Tak, nie, że pół działa. sali, ale, ale sporo. E, no i co, i ten komentarz później się gdzieś tam pojawił pod... czy nie, pod wydarzeniem? Było napisane, że a, będzie gaweł, tak, to dobrze, gaweł. będzie przerwa na siku, czy coś takiego. No i wiesz, no jakby to, że jak się komuś to spodobało, no to zapamięta, tak samo jak ja zapamiętuję... Niektóre żarty, które mi zostają na zawsze w mózgu i przypominają się w różnych momentach W najmniej spodziewanych momentach, nie? Idziesz z to tak, jak no, jakiś tak. żart się przypomina No a jeśli, a jeśli ktoś mnie kojarzy tylko z tym, no to no dobra, trudno No jest to może trochę przykre, ale chyba nigdy nie będzie jakby fanem mojej komedii No bo najwyraźniej albo mu się nie spodobało, albo nie słuchał w ogóle tego, co mam do powiedzenia, bo jest to zajebiście fajne, śmieszne i ciekawe, po pierwsze. Nie? A po, yy... wiesz, wiesz, co ty powinieneś chcesz, zrobić? Ty no. Po prostu powinieneś e, mieć taki teraz materiał, że po prostu rozśmieszasz te osoby tak, że sikają i widzisz, że sikają i mówisz widzicie, gaweł, przerwa na siku. Tak, tak i będę się odwoływał do tego komentarza, którego nikt, <śmiech> którego nikt nie kojarzy, jakby lat. wiesz, tak. Ale tak, bo my rozmawialiśmy o tym w też trochę innym kontekście wcześniej i że, i że dziwne jest może, że, że się utrwalają takie jakieś nieprawdziwe czasami stereotypy, że, że ktoś tam na przykład, kogoś oskarżono o to, że ukradł żart i to było mocno dyskusyjne i się ciągnie za nim I to ta, było ta opinia na przykład, ten. Nie? Tak, tak. Do mnie ludzie czasami podchodzą i zaczynają gadać żarty na Waldka, które Aha. powiedziałem na Roścu Majowskiego. Tak. No tak, no bo to jest nich, to jest ich, ich życie, tego. oni siedzą i oglądają ten rozd codziennie i oni myślą, że ty też w domu to ćwiczysz, powtarzasz codziennie ten sam tekst. I tak, kiedy ktoś podejdzie i powie te <laughs> żarty na Waltka. No nie, może, może to jest coś też takiego pokroju, może to nawet nie jest do końca negatywne, to jest coś pokroju, jak wiesz, że ktoś zobaczył Galifana Kisa w hangover i zawsze, ej, hej, to jakąś się nazywała ta jego postać tam. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No powiem, nie wiem, tam. ale coś, coś kurwa, jakiś tekst z hangover będą mówić: O, Wolfpack, o, Wolfpack, no, no, albo cokolwiek, nie? Jakby. No. kropne to jest, no ale ktoś ma no Tak, Tak, ale no, no. dostajesz taką etykietkę, o kurczę, no nie, mm. niezasłużenie. Tak. No wiesz, no, ja sam z siebie nieraz żartowałem, że, yy, że tak, że jestem flegmatyczny, że nudny, że coś tam, może nawet zbyt często, że, że, że coś tam, że, że nieśmieszny, ale. Jak będziesz słyszał, że ktoś mówi o przerwa na siku? to wyjść na scenę to i jest. Bym... Ja się e, no. tam po prostu. <laughs> tak, tak, Może tak się. zrobię. Ja no. powiedz, o, przepraszam, na kidę na siku. <laughs> tak. No, ale co, ale coś jeszcze chciałeś poruszyć w tym, w tym temacie? Bo nie wiem, czy, czy odwołaliśmy się do tego, co... Nie, a ty chciałeś? Bo pamiętam, że rozmawialiśmy pod trzema różnymi kątami naprawdę na, na ten, tak naprawdę. Ten... Tak, znaczy nie, no ja mówiłem o tym, że... No ale to, już jest ta, to nie, nie to jest sprawa taka wewnętrzna zupełnie, że, że ważna jest zapowiedź, ważne jest to, jak się kogoś zapowiada, yy, i że to mimo wszystko wpływa na, yy, na to, jak ktoś jest odbierany, nawet jeśli, znaczy szczególnie jeśli yy, widownie nie zna tej osoby, nie? Więc jakby to jest taka może uwaga dla wszystkich MC i prowadzących, często zapowiadają w klubach też szczególnie ludzie, którzy nie w ogóle nie mają doświadczenia, tak, albo nie są komikami i czasami pierdolą straszne farmazony i to jest później trochę szkodliwe, że, że trzeba, trzeba się do tego odnieść, a w ogóle by się nie chciało, bo ty ci nie pasuje do występu, nie, albo oni powiedzieli coś, już nie mówiąc o takich rzeczach, jak tam dość oczywistych, że nie mówcie nigdy, teraz najlepszy, komik na świecie, albo coś tam mega, to jest zawsze, nawet dla najlepszego komika to jest niefajne nie i chyba nikt sobie nie życzy, żeby tak. Z mojej strony ja bym z chęcią przerzucił odpowiedzialność na występującego, że on powinien przynieść Aha. swoją zapowiedź, okay. jaką chce, żeby być zapowiedzianym. No nie, nie zgadzam się z tobą, bo jeśli no bo patrz, jest, ty masz cały jest set. MC i ktoś jeszcze, no wiem, że często tak nie jest, ale jeśli jest MC, ktoś prowadzi imprezę i w dodatku dostaje za to pieniądze, to niech kurwa prowadzi tę imprezę i koniec, a nie ja będę mu podawał na kartce, co ma powiedzieć. Ale słuchaj, patrz, to jest dobre też dla ciebie, no bo masz set na przykład o tym, że, ja, masz 5 minut tylko na scenie ten, i ten. masz set o tym, że jara zioł czy coś tam. No. I ty dajesz MC taką kartkę W ogóle nie mam za bardzo takich żartów, no, ale. No nie, no, nie, nie, pojawia się, nie nieważne. Nie ważne. Myślę o tym. Tak. <laughs> no. I dajesz mu kartkę, na którym, na którym jest żart mniej więcej, który nieźle wprowadza ludzi do tak, twojego tak. setu. I masz już darmowy śmiech na samym początku i ludzie już wiedzą, kim jesteś. Od to... MC, którego już lubię. Tak. Załóżmy. No pewnie, prawda? Nie, to, prawda. to jest, to jest jakiś, jakiś sposób. Nie mówię, że to jest, że to jest złe, po prostu yy, nie wiem, czy ustanawiałbym takie wymaganie, że to o, musisz mieć swoją zapowiedź. Ale spoko, no to jest, często ludzie się pytają, jak cię zapowiedzieć i to jest dobre pytanie. Fajne, ja właśnie zazwyczaj nie wiem, co powiedzieć. No właśnie, Do dużo tej... ludzi odpowiada, nie, bo ja ludzie tak, tak. imprezy, nie? No jasne. I ludzie mówią, że nie wiem, nie wiem, jak mnie zapowiedzieć. Mhm. No to, to co ja wyjdę? O, teraz przed wami największy but polskiego stand-upu i kasztan wszechczasów? Tak. No nie wiedział, nie wiedział, jak go zapowiedzieć, więc to będzie najlepsza zapowiedź. Tak, tak. Więc ja chciałbym przerzucić jednak, że występujący. No jasne, bo no może to jest... Tak, może to jest dobry pomysł. Ale, no dobra, a co zrobisz, jak on ci da żart albo zapowiedź, która by ci przez usta nie przeszła, bo jest tak y, obraźliwa, kasztańska cokolwiek, no to co wtedy? To też musisz... Nie, nie, to wtedy to, jako MC teraz, no, tak. to wtedy to ogrywasz, więc no właśnie, ten komik no... dał mi teraz no taką karteczkę I, wtedy i muszę to ogrywasz... tak. I on znowu dostaje po dupie, albo wiesz, no nie zepsułeś mu tą zapowiedź, którą miał, nie? Więc no... Co w tym? Ale że MC zepsułeś zapowiedź? Ale MC jest królem chyba wydarzenia, nie? Tak, od kiedy, nie wiem, dla mnie, dla mnie prowadzący zawsze by, jest tylko... Y, oczywiście on po, powinien i, i, i może być jak najbardziej zabawny, ale on powinien bardziej nie przeszkadzać niż, niż być gwiazdą. Jakby w sensie to on powinien sprawić, że wieczór biegnie płynnie i energicznie. Ale wiesz jak jest u nas? U nas czasami jest tak, że MC to jest osoba, która będzie trzecia robiła set na przykład. No czasami tak, no to, to, to jest się zawsze problematyczne jest, ale jak jest tak, że ktoś prowadzi na przykład open mic czy coś, no to najważniejsze jest, żeby to szybko i sprawnie zrobić w dobrym klimacie, więc nawet jak, wiesz, no nie wiem, jak na przykład e, był dobry występ, i, I on zapowiada następną osobę I przedłuża i pierdoli coś To moim zdaniem to nie w porządku jest Nie, znaczy, nie ma to sensu nie? Jakby Powinien wiedzieć kiedy powiedzieć stop Kiedy e, podnieść atmosferę Bo była kiepska czy coś A kiedy nie, nie przedłużać I lecieć dalej no. A prowadziłeś imprezę jako MC? No nie, nie za wiele, ale prowadziłem oczywiście No Głównie e, głównie chyba open mic i Zastanawiam się co jeszcze I co nie chciał być karteczek od występujących? Zapowiedziany? Nie wiem, ja jakoś zwykle mówiłem jakiś żart i zapowiadałem następną osobę, nie mówiąc za wiele o niej. Myślę, że to też się sprawdzało, bo nie będę udawał, że dużo kimś wiem, jak nawet go nie znam, ale no pewnie to było, to, to na pewno było pomocne, to było jakieś tak dodatkowe narzędzie, że miałbym opcję, żeby to wykorzystać. Jasne, tak, nie no, podoba mi się Twój postulat. Tam, no właśnie, można, wy, jakby, detale wypracować? Manifest polskiego stand-upera, powinniśmy stworzyć. Tak, ale. A już trochę znaliśmy tego tematu, bo mówiłeś, co będzie za 20 lat, czyli, że umrzesz prawdopodobnie. Tak. Ale jak Albo widzisz... zamrożę się, wiesz, w jakiś tam i wystrzelę w kosmos. Myślę, że nie stać się na to. Tak. Czy teraz no, chomikujesz oszczędności. Wydaje mi się, to że powiedziałeś, że mnie na to nie stać, a nie, że to byłoby w ogóle bez sensu. W sensie, po co mam się zamrażać i wystrzeliwać w kosmos? Mógłbym. Może posz... inna obca cywilizacja ciebie odnajdzie Aha. i odratuje, to tak. da ci worek szmalą. <laughs> Będziesz wreszcie bogaty. Tak. No nie, no, nie no, ale nie jak, ja, co widzisz y, dla siebie? Jaką widzisz przyszłość w komedii? Mm. I dla siebie, jaką widzisz przyszłość w komedii w Polsce? Dwa. Bardzo grube pytanie. Bardzo grube, tak. E, no nie wiem, już chyba trochę ci mówiłem. Ja bym chciał, wiesz, no za... E, za się w kosmos. Za 5 za lat to e, chciałbym e, regularnie pracować jako komik, nie? E, Częściej niż teraz. Nie mieć problemu z... E, takie podstawowe rzeczy. Nie mieć problemu z zabukowaniem Policją. jakiejś sensownej trasy nie tylko w tych najgorszych klubach, ale w tych też środkowych. Nie wiesz o co chodzi. No, jakby... Chcesz się zamienić w Abelarda Giza. Jakbym, jakbym mógł zapełnić wtedy już jakiś teatr i tam grać przynajmniej w paru miastach i na przykład nagrać w ten sposób special, to zajbiście. No ale 5 lat to, to nie jest jakiś taki bardzo duży odstęp czasu, jeśli, myślę, jeśli chodzi o rozwijanie się. Więc ciężko powiedzieć. Po prostu chciałbym móc może się w miarę z tego utrzymać i chciałbym je przy... Mieć jakichś ludzi, z którymi dobrze mi się współpracuje robiąc inne rzeczy, na przykład kręcąc coś, co jeszcze. No, opcji jest wiele, bo ja bo ja też na przykład, nie wiem, ostatnio <grym> miałem, miałem trochę wenę i siodłem do pisania w nocy, ale zamiast pisać jakieś żarty czy coś, napisałem cztery strony opowiadania. Po prostu prozę i napisałem. Takiej chujowej dość, nie? Ale napisałem. To może I, jakiś I to jest też coś, co, co mógłbym robić, to nie jest dla mnie jakiś cel, ale ale jakby, no, jestem... W miarę wszechstronny, ja mogę się szybko przestawić, więc nie jestem tak no, tylko na, ten stand, na tym stand-upie tak bardzo skupiony. Może, może to źle, ale, ale jakby zostawiam sobie otwarte póki mogę furtki, żeby, żeby robić coś innego. Jak, jak miał dobrą pracę, która by pochłaniała cały mój czas tylko w pisaniu scenariuszy czy coś. Czy aż scenariuszy. Ale stricte komedia? To, czy... to, to bym to robił. Inne gatunki? Nieważne czy komedia. Nieważne? Nie, wiesz co, gdybym... Znaczy, ja myślę, że i tak bym miał potrzebę występować na, na stand-upie, ale może to by mnie pochłaniało tyle czasu. Gdybym pisał jakiś zajbisty, dramatyczny serial, totalnie by mnie to satysfakcjonowało. W sensie, gdyby mi się udało coś takiego zrobić, albo nawet być częścią tam zespołu, to chętnie bym to robił, przynajmniej przez jakiś tam okres. Nie? Niezbyt, niezbyt długi pewnie, z przerwami. No tak, ale, już ale widać, że leniwy jest. <śmiech> tak. Dwa tygodnie, z... żebym ja coś popisał. Nie, no długo, wiesz, to no, okay. kilka, kilka miesięcy co najmniej pewnie, ale chodzi mi o to, że, że to nie musi być koniecznie związane z, z komedią. Ja bym się, chciał się po prostu jakoś w miarę twórczo realizować i tyle. Ale za pięć lat myślę, że będziemy Ciebie widzieć dalej na scenie? Myślę, że tak. Nie wiem w jakim charakterze, ale. <śmiech> Tatyw. <śmiech> Nie, wiesz, chodzi mi o to, czy, czy nie będę dalej tłuk po prostu open miców i różnych rzeczy tak jak teraz, ale nie, oczywiście. Nie, No, nie? ale masz płatne występy. No. Mam, mam. Trzeba przyznać, że mm -hmm. można Ciebie zobaczyć w paru miejscach. Tak, nie jestem roz, rozchwytywany, ale to jest no tylko chyba moja wina, no, więc to wiesz, ja się... to, to, to, Wystarczy, że poczekamy chwilę, jak ten podcast trafi w odpowiednie ręce. Tak, tak. Wystarczy, kurwa żartów o tym, jak jestem mało znany, Sebastian. No, A, spokój się. Bo, wiesz, utrwala mi się zły wizerunek. Ja w ogóle jestem zajebiście y, zajebistym człowiekiem. To <laughs> Bogaty jest i nie tylko. I, i, tak. Nie, jak najbardziej. Stand-up za 5 lat, mam nadzieję. Mhm. No dobra, to już zadałem cztery kasztańskie pytania. Tak, Jeszcze ostatnie. To, to ostatnie to też było tak kasztańskie? Za ile, z, co będziesz za 5 lat robił? Tak, jaka jest hmm. przyszłość dla ciebie Tak. Um. Jaka jest twoja ulubiona przekąska? <laughs> to, jest, to jest bardzo trudne. To jest, kurwa, stary, ulubiona przekąska to nie wiem, czy nie ciężej wybrać jak ulubiony film czy coś, a to też z tym Przekąski? miał problem straszny. Ja chyba mam takie solidne, że <coughs> uwielbiam chipsy. Tak? Widzisz, ja, ja... Jakbyśmy w smaki wchodzili, to, no, to okay. już gorzej. A... No, no tak, ale ja ja już... lubię chipsy, ale na pewno bym nie, wy, nie wybrał jako ulubiony. Jeśli iść w, te, w, te, w ten rejon supermarketu, to, to na pewno paluszki, i precelki uwielbiam. Ja w ogóle lubię takie słone rzeczy, jakieś krakersy czy coś. A na ale... Ty mi wysłałeś, Boże, przysłałeś mi te przepisy na czosy. <laughs> ja w ogóle byłem podjarany, że można ser... E roztopić i roztopić. <laughs> wow. A no. chyba do końca nie mam tego robić, bo e, to chyba trzeba non-stop jakby rozgrzewać ten ser, bo on się, on się później skawala, jak on no. ostygnie. No tak, aha, bo ty byś chciał, żeby on żeby był on płynny. on non -stop był taki płynny. No nie, no to... Znaczy, to musisz sobie dobrać odpowiedni ser, bo są lepsze i gorsze, pewnie do tego już nie mówiąc, że większość to pewnie się średnio nadaje, bo to w ogóle jest tłuszcz z barwnikiem, ale... <Glering> no, wiesz, no wiesz jakie są żółte sery no czy może nie wiesz, ale <glering> Ach, już, już nie gadajmy o tych żółtych serach Ja pierdolę, to jest Ther, Nie zaczynajmy krew, z tym Krew mi się gotuje, czy jak ktoś tam mówi Na no, to zajebista przekąska, ale to nie jest coś co robię często to, to, to, to nawet sporo zachodu jest Poza tym strasznie niezdrowe są te chipsy jakby są. Ja staram Które się w, marę, w miarę zdrowo od, odżywiać teraz, więc to też nie kupuję na przykład słodyczy i takich rzeczy za bardzo. Ale ulubiona A... przekąska No nie mów, że kalawior No nie, nie, no precelki Zawsze jak byłem mały uwielbiałem paluszki, precelki Chipsy są spoko, ale to No ja mógłbym zostawić Ja lubię też na przykład bardzo świeże owoce Ale takie naprawdę dobre owoce nie? No, To jest dla mnie zajebista przekąska Bo naprawdę wchodzimy w taki rejon, że no, To jest najgorsze przekąski Marchewka nie, jak się zbakasz i masz kurwa sałatkę owocową, świeże truskawki, no miodzio, zajebiście, no, dla mnie super, orzechy, orzechy lubię, ale nie wiem co jeszcze, co, co, w którym momencie przekąska zaczyna być posiłkiem, więc jakby nie wiem, wiesz, gdzie jest ta granica. Nie, no wiesz, hamburger to jest przekąska? Pizza, przekąska. Pizza zajebista przekąska. Uwielbiam, to między u... posiłkami to może Uwielbiam pizzę. No. No, możesz zjeść wszystko. <śniudź> kawałek metalu możesz też zjeść. No, jakby to nie jest dobra. A ja przekąska. Mówię, ulubiona przekąska, nie, nie tak. Tak. Ja lubię też takie e, e, azjatyckie przystawki i tak dalej. Wakame czy e, ja też e, łakame, coś to jest te, e, To są jakieś takie glony z Sezamem. No. W, w, w sezamowym oleju albo, albo kimchi bardzo lubię To, e, to jest rzeczy. kapusta taka, No taka. Niektóre próbowałem robić nawet Więc no, kimchi umiem zrobić To nie jest takie trudne To jest trochę jak nasza kapusta kiszona Tyle, tyle że nie No nie, no podobno to też, trochę, to też trochę fermentuje Tylko, że ostre i na kapuście pekińskiej A nie takiej, jak się nazywa Polskiej <śmiech> A wolałbyś e, gado... Gdybyś miał taką opcję to wolałbyś e, móc się nie myć, czy móc nie defekować. Jest. Ale no dobra, ale co to znaczy móc, że na przykład e, móg, że, mógł się nie myć, to. Ale, że się, nie musisz się myć. I, ale. ale to jedna opcja teraz tak jest, tak. że Żebym nie śmierdził na przykład, tak? I byłbym, tak, tak. byłbym czysty, mimo że się nie myję Albo nie defekować? Tak. <laughs> się trudny wybór Kurwa, ale żeś mi za, zabił ćwieka Nie e, No nie, no chyba bym Chyba bym jednak zrezygnował z tej kupy To jest tak całkiem przyjemne czasami Ale, ale nie jest mi jakieś konieczne Mycie się, Ale ja, musisz się ja, myć Ja uznaję mycie za dość upierdliwe Tak, ale, ale jednocześnie No nie wiem, wykąpać się Czy w ogóle to jest też takie odprężające więc. Nie musisz Nie musisz Możesz. To nie jest tak, że ty wchodzisz pod prysznic tak. i nagle pojawiają ci się rany i strupy <laughs> i nie możesz tam stać. Rozumiem. Wiesz, wstajesz rano i już jesteś gotowy tak, tak, tak. na dzień opierdalania się. Tak. No ale wiesz co, ale, ale myć, jak prowadzisz taki tryb życia y, siedzący, biurowy czy coś, to możesz nawet jeden dzień się nie umyć i, i będzie okej. Okay. <laughs> no, sekrety no, z Gawłem Feligą. No to nie są żadne kurwa sekrety. Jak jestem gdzieś y, w w trasie czy coś, albo nie wiem, wracam z podróży i moją jedyną opcją jest y, wykąpać się w zagrzebiałym y, jakimś brodziku w, w starym hotelu. No to. Ja ostatnio zrezygnuję tak... z tego raczej i umyję się w domu, nie? Jakby... Ja tak zrobiłem ostatnio. I nic, żadna tragedia się nie stanie chyba. Myślę, że mam grzyba. No to ja wiesz, no publiczne. To... Wszyscy z tego korzystamy czasami, ale to. Y... Nie ma nic gorszego niż publiczne jakby łazienki, baseny i tak dalej. Chyba, że uwielbiasz brzymy? No chyba. Chyba, chyba że, w tym. chyba że lubujesz się w bakteriach. Więc chodziło mi o to, że no wysrać się raczej musisz się codziennie. Wiem, że niektórzy się z tym nie zgadzają, ale <ścoughs> to jest punkt taki, wiesz, kontrowersyjny, albo, albo nie, no nie wszyscy to robią, bo mają różne problemy, ale mm, kąpiel czasami można przeskoczyć, a sranie nie bardzo. Wiesz, kąpiel też możesz odłożyć no, czyli w czasie co, się i wybrać sobie tak? kiedy to robisz, a stranie nie, nie, nie ma nie ma dyskusji, jakby skupą, nie. No, no, a, no, no, widzisz, to nie no wszystko pisać. zależy jakby od, <grych> od stopnia sytuacji alarmowej, no, ale są takie momenty, że no tak, nie ma, nie ma, takiej sytuacji. Nie ma odwrotu że, już. Fuck, muszę teraz wejść pod prysznic, bo inaczej nie wytrzymam. Tak, no niektórzy może tak mają, ale, ale, ale raczej to jest niespotykane nie, no raczej. raczej no, nie ma, ludzie nie ma. mają różne nerwice i, i obsesje, więc może im się zdarza i to. Chcesz wrócić do stand-upu? Może. A masz <laughs> jeszcze jakieś takie pewne pytanie? Nie, nie, właśnie już nie mam. A, a właśnie, a... teraz. Influences now. Aha, Chcesz, bo ja, z... Pamiętasz, no jakby. No dobra, to że oglądałeś kiedyś Galagera, na przykład, bo pita tam miał na kasetach. To nie znaczy, że Gallagher jest ikoną stand-upu dla ciebie. Tak, nie no, szczególnie teraz bynajmniej. Do dnia dzisiejszego. Co się zmieniło w guście Gavoo Feligi? Gadaliśmy o tym y, prywatnie też. No tak, ale teraz wiesz, mamy jakby więcej naszych. Masz jakąś nazwę na swoich podcasterów? Nie, nie mam Jesz... no, Jeszcze Trzec albo mieć. w ogóle Ja nie wiem, dla mnie to jest takie zawsze trochę śmieszne To są ludzie, którzy słuchają mojego podcastu To nie są moi fani, więc ja nie nadaję im nazwy Jakieś nie? Powinieneś Nagrolizmusowcy Ja nie wiem Zastanawiam no się nad tym twoi... Możecie podsyłać sugestie Jeśli chcecie jakoś się nazywać jako grupa Ale ja szanuję bardziej jednostki niż grupy Więc Wiesz, chciałbym tak za... No właśnie, no ale teraz jesteśmy w większym gronie. <laughs> no tak, Na no przykład, wiesz, co im... cię teraz formuje, albo co jest najbliżej twojego poczucia humoru? Tak. No wiesz, to są to chyba trochę dwie różne rzeczy jednak. Bo to, bo to są to, dwie, dwa to różne pytania. Tak, to czego, ja, to czego ja tam szukam, czy próbuję robić sam, to jest niekoniecznie to samo, co mi się podoba, bo też mi się podobają różne rzeczy, ale to, co... To, jakie mam... Gusta komediowe, przynajmniej takie publiczne, co jak ktoś mnie zapyta, to co bym polecił, no to są tacy dziwni, mniej znani, trochę może niszowi komicy typu Doug Stanhope. I ja wiem, że Doug Stanhope nie jest mało znany wśród ludzi, którzy y, robią stand-up czy coś, ale umówmy się, nadal przychodzą ludzie nie znając go, nie? Albo on nadal gra w dość małych klubach i, i wyprzedaje może te miejsca, ale to nie jest ktoś pokroju... Y, tego, Jimmy'ego kara czy chociażby, nie wiem, Seinfelda, tym bardziej, no. Nie, że widziałem na jego stronie, byłem jak, bo on nie, niedługo gra w, Aha, w Londynie 2 Theater. Tak, tak. I tam no. wielu komików ze Stena Polska jedzie na, na ten No ja występy. jadę tam, no. no właśnie. W chyba ten, w chyba ten jako ten. pierwszy sobie kupiłem bilet, bo, bo spanikowałem trochę, że, że się wyprzedadzą. Nie, właśnie, to ale... chciałem o, o tym powiedzieć, że widziałem na jego stronie, że on tylko dwa występy w roku. No wiem, już mówiłeś o tym, i, i, ale to... Ale co tylko dwa występy w roku w Londynie. Nie, na jego stronie, jak wejdziesz w zakładkę Występy, to ma tylko nie, dwa. Ale wiesz, nie, ale wiesz co, nie, ale jak śledzisz jego tam jakoś Twittera czy Facebooka, to tego jest na pewno dużo więcej. Tak? Przynajmniej było. O, ja myślałem... może, w może w nadchodzącym roku yy, nie ma występów, bo coś tam, bo mu się nie chce, a poza tym pisze książkę, może to też dlatego. Pisze, wiem, pisze, że jakiś pisze odwyk miał autobiografię tej swojej. A no miał, nie wiem, czy to coś dało, wiem, że on. On chyba miał tylko odwyk tytoniowy. On chyba chciał rzucić palenie i siedział w, w tre. Bo, mia, bo miał tam alkohol i swoje. w tej w przyczepie swojej. I ten, co jest też jakby dość przykre, że, że tak inteligentny człowiek i człowiek, który wie tyle o odwyku, który się wychowywał w odwyku, bo jego matka była w AA w ogóle, i on tam siedział podobno jako, jako młodszy chłopak na tych zebraniach, że on ma problem z rzuceniem palenia. To jest, to jest trochę dziwne, bo to nie jest jakaś... Mi się wydaje, że to nie jest wielka tajemnica, jak to się powinno zrobić. Prazdy, każdy ci próbuje sprzedać jakieś specyfiki czy nie, coś no na wiemy, to, ale... Nie, że tylko działa hipnoza. Dokładnie. Dzwoncie <zum> do Rejenta w sprawie rzu rzucenia palenia przez hipnozę. 666 Tak się zaczyna mój numer w tym podcastie. Nie wiem. No nie, ale tak, lubię Daga Stanhope'a. Lubię ostatnio bardzo się <zum> jarałem Eddie Pepyton i jego specialem In, In Ruins. In Ruins. E, jeszcze, tam są takie pojedyncze rzeczy, które naprawdę mi, no nie tylko jakby podoba mi się, tak wiesz, tak jako komikowi czy coś, ale naprawdę się śmiałem na głos z tego. Dużo krzyczy, i nie? Dużo krzyczy, tak, ale sporo też szepcze nie? Jakby podoba mi się ta dynamika i, i w ogóle, no i te, te tematy, które on, on porusza, to jest taki dość mroczny, czarny humor i mi, i mi to odpowiada, że że oni mówią o rzeczach, które może inni nie poruszają, czy coś, no nie, nie wiem, to jest, też ci tutaj próbowałem to wytłumaczyć, jak to jest czasami, bo ja bardzo lubię na przykład, nie wiem, Jim'a Gaffigana, czy, czy śmieję się z jego żartów, mm -hmm. czy coś, ale jak mam wybierać, nie, jakby co mnie identyfikuje jako konsumenta stand czy jako komika, to wybieram właśnie takich pojebanych, mrocznych ludzi, w sensie, że bardziej śmieszy Cię Jim Gaffigan, ale jakbyś miał polecać komuś stand-up, to wybierasz osoby, która mniej Ciebie śmieszy, ale bardziej artystycznie e, to by pasuje. No tak, to jest pewne uproszczenie, ale, ale można by tak to powiedzieć. Bo, bo wiesz, bo to nawet, no może mniej się śmieje na głos, ale dla mnie oglądanie tego Stanhope'a czy coś, czy nawet wcześniej tego Carlina coś jest dla mnie bardziej satysfakcjonujące, bo nie tylko podoba mi się, że to jest zabawne i jak to jest zrobione, skonstruowane i jeszcze mi się podoba w ogóle cała treść, to co za tym stoi i zgadzam się z, na przykład z poglądami, bo no może nie wszystkimi, bo nie ma chyba żadnego komika, z którym się w pełni zgadzam, nie? zresztą różne rzeczy mówią, ale e, tak, no jakby zgadzam się z ich poglądami trochę, coś, i to, to, to jest dla mnie też może Ja często ważne. mam, jak oglądam takich, e, którzy, którzy bardzo mi się podobają, to nawet siedzę i się nie śmieję, tylko tak, że siedzę, wow, Czemu ja na przykład tego nie wymyśliłem? Tak, no bo tak. bo czemu on pierwszy to wymyślił? Tak, no jak coś jest. Jasne, bliskie czy coś. No nie wiem, tak miałem z. znaczy nie, nie tak, ale podziwiałem ostatni special, e, była Bora. mi się bardzo podobał. te. You, you people are all the same, chyba to się tu nazywa? Chyba ten. Chyba ten, ten jedyny czarno-biały. O właśnie, czarno-biały. E, tak, nowy Special Bura jest super, dla mnie jest naprawdę ekstra i jednocześnie, znaczy podoba mi się jak o to jest zagrane, jak jest zbudowane i jednocześnie śmiałem się z tego momentami bardzo, bo... No nie wiem, bo on jest po prostu, on jest śmieszny. To, to jest też ciekawy bo to jest komik, do którego się przekonałem, bo My na początku mnie... To trochę drażnił, albo nie interesował. Wkurwiało mi, się drze, czy coś. Wiele osób mu właśnie narzeka na jego głos i akcent. Tak, no bo on jest... No bo ma... Ten, no akcent chyba mi nie przeszkadza, no ale ma ten takie bostońskie takie darcie mordy. On nawet jak mówi normalnie, to masz wrażenie, jakby krzyczał, tak mu ten jak głos... Jakby zdzierał gardło. Tak, tak, ale to po prostu ja myślę, że to jest... W dużej mierze to jest... Przychodzi mu bardzo naturalnie i... E, no i im dłużej zacząłem słuchać, o czym mówi jak to, to tym bardziej mi się podobało, bo, bo on, on porusza wszystko tak właściwie po trochu no. śmieje się z tych filmów na przykład z Super Beat jest o tym jak to już w jakimś starszym specialu ale nabija się z tych wszystkich filmów gdzie biały człowiek przychodzi do getta czy coś do jakiejś biednej czarnej dzielnicy jest tam nauczycielem albo coś i motywuje te dzieciaki, je i inspiruje wiecie jak się nazywał mm. Gangster's Paradise ten kurwa z Michelle Pfeiffer taki film no Młodzi gniewni po polsku. Tam są pewne schematy w tych filmach, które się pojawiają w kółko i one są super. I on to fajnie rozbiera na części pierwszej, nie? Na przykład. A to nie jest temat, który się pojawia zbyt często. Więc jak jest coś, co jest mi co jest zabawne, mi bliskie i w dodatku dobrze zrobione, to ekstra, nie? W miarę oryginalne. A no właśnie, podchodzi do ciebie osoba, która na przykład nigdy nie słyszała o stand-upie, jest dopiero świeżo po Twoim występie. Mówi, Hej, Gawę, rozumiem, że to w Polsce. Jakby nie wyrosło, co byś mi polecił, e, już widziałem najlepszy występ w Polsce, czyli twój, co polecasz z zagranicznych, no za jest, świeżaka, nie? Tak, to jest bardzo trudne, bo, bo szczególnie, że jakby gusta tak bardzo potrafią się różnić, nie jest, nie jest łatwo ocenić, nawet znając trochę człowieka, co mu się spodoba, nie? Jakby co go bawi i jaki rodzaj humoru, co go... Czasami kogoś po prostu drażni dany komik, nie? I nie wie nawet tak, dlaczego. Jak to, że... Ale to tak z tak, też i... tak jest. No właśnie, i od początku go nie lubią i jeszcze się nie przekonają, czy coś, nie? Albo, albo złe wrażenie jakieś tam zrobi jednym żartem, czy coś i, i no, koniec. Ten kuch, tak. Koniec. Kładnie jeden i od razu. No, na przykład, nie? No ale to jest, jest trochę absurdalne, bo można go, można go nie się... lubić, ale jakby jeden, jeden, wiesz, jedna sprawa o taki no, nie super jasna kradzież żartów, ma godziny materiału i, i wiesz, no, no. No w sensie, no tak, tak jak mówisz, ma pełno tego materiału i nagle pojawiają się te oskarżenia, że ukradł dwa premisy od CkeA. Tak. I nagle cała jego kariera jest niszczona przez innych komików, którzy są mniej sławni niż on. <tł> tak. No, ja trochę tak. Jego hype. No, dokładnie, to jest chujowe. Ja go skreślałem dlatego, że mi się nie podoba jego humor, a nie dlatego, że ukradł. <grych> nie, albo, ja albo że myślałem, że ukradł. Tak, bo, bo to, to... Ja na przykład doceniam jego te bardzo energiczne, e, tak w ogóle nie mające sensu, jak udaję na przykład obcego. No właśnie, tak, to już, już gadaliśmy, gadaliśmy chyba o tym, nie? O tym. Ale to jest coś takiego, co widziałem, pewnie jedną z takich pierwszych rzeczy, którą widziałem do tych półgodzinnych pół rzeczy na Comedy Central i mi się to podobało, a później... Im bardziej poznałem Dane Cooka i słuchałem, co się dzieje na scenie czy coś, to myślałem, eee, ten nie, to jednak nie jest mój mój styl, coś tam, mój typ komika. Ale jak zobaczyłem to pierwszy raz, to oglądałem to bezkrytycznie i było to dla mnie zabawne i koniec. Nie? To jest to coś, co się zmieniło. Że jakby Że teraz mam, tak, że teraz mam... E, nawet nie, bo jak coś oglądam pierwszy raz, to niekoniecznie analizuję strukturę czy coś tam, ale tematykę, nie? Myślę sobie, o dobra, to jest... To jest oklepane, to już słyszałem. Tutaj jest rasistowskie, czy coś nie odpowiada mi, to, to też... To z... biorę. To nie, tak, to nie jest tylko związane z komedią, to jest też jakaś tam wrażliwość, która się, się wykształtowała z innych powodów, ale... No wiesz, na pewno Margaret Cho pewnie mnie kiedyś bawiła, teraz mnie wkurwia, że ona cały czas gada o swojej matce, która ma, nie umie mówić po angielsku, jakby ile można, nie? Ale jak widzisz to pierwszy raz, to, to takie rzeczy nie są istotne. Albo jesteś takim bardziej laickim odbiorcą. To nie sumie, jest. To jest pierwszy z tych dat. No właśnie, to jest zupełnie. Gołbka. To jest nieważne. Albo na przykład Bill Cosby. Bill Cosby nigdy mi się za bardzo nie podobał. Teraz jak go oglądam, to myślę, dobra, ten koleś jest. <śmiech> no, nie, nie, nie. Zapomnijmy o tym, co się działo ostatnio i że w końcu jakby ujawnili. To, co było dla wielu oczywiste Ale... Y... Co było oczywiste? No że słuchaj, no dla nie? ludzi w środowisku I dla ludzi, którzy mieli styczność Z nim pewnie było oczywiste, że on nie, no, ludzi powiem, molestuje 19 No byłem. właśnie Więc umówmy się I to nie było pierwsze oskarżenie Tylko pierwsze oskarżenie Wnoszone przez faceta, jak zwykle Nie, no teraz dopiero na to wpadłem <laughs> Ale wiesz, trochę tak było, kurwa Że jakiś komik ze sceny zaczął y... Że to wiralowo poszło Tak, zaczął się nadbrał. mówić o nim no nie, jakiś, no. No dobrze, tak, nie, no, oczywiście, no nieprzypadkowy, ale też już mówił ten żart od jakiegoś czasu o tym, o tym, że Cosby jest gwałcicielem. I wtedy to wyszło, wtedy wyszło, nagle pojawiły się znowu, na nowo te wszystkie afery, nie? A nie wystarczyło to, że ktoś wcześniej, że jakaś kobieta, która była ofiarą, go z, z, oskarżała o gwałty? Nie, nie, to weź. No, Spokój, ja mówię, nie? Czy jak jak być pierwszy w tym podcaście Kolejny jest Woody Allen <laughs> Ten koniec tak. nie ma wszystkiego dobrze no nie, ale, no nie, ale Woody Allen to chyba jest Jechany od dawna, natomiast jest taka jest. wiesz jest Trochę jak z Polańskim czy coś Jest taka nie, szara strefa Nie wiadomo Właśnie Paul Mooney, o którym wczoraj rozmawialiśmy uh -huh. On ma bit na temat Woody'ego Allena tak? Znaczy miał tam w latach <laughs> chyba Nie wiem, 80 czy 90 tych i jak zaczynam mówić o Woody Alanie, to nagle słychać, że publiczność jest przeciwko, przeciwko niemu. Aha, tak. No właśnie, no. no. Szczególnie w, w Nowym Jorku, czy coś myślę, to to jest taka postać sentymentalna i szanowana. No. no wiesz, Bill Cosby jakby też miał taką swoją legendę. No oczywiście, nie no, Cosby, Cosby to jest Show. całe lata, wiesz, familijnej rozrywki, no więc to jest naprawdę dziwny trochę kontrast dla ludzi, którzy jakby są zaskoczeni światem codziennie. Ale, ale nie, ja chciałem tylko powiedzieć o tym, Polsce że... był było na przykład e, e, Murzyni won, Bill Cosby, okej. Okay. <laughs> było coś takiego? Musiało. Być. Czy musiało być, masz rację. Na pewno. Nie, ja chciałem powiedzieć o tym, że, że on mnie nigdy tak bardzo nie śmieszył i teraz jak więcej trochę wiem i, i sam próbuję to robić, to to patrzę na niego z, z pewnym podziwem, jakby szanuję kunszt Kosbiego i w ogóle to, że on potrafi ludzi przez dwie godziny rozbawiać, to samo to jest zajebiste. Bez przerwy. Tak, no to no, no, oczywiście, no, ale, ale nigdy mnie to nie, nie śmieszyło i za bardzo i nadal nie robi to na mnie wrażenia. Tak, właśnie, chciałbym do tego wrócić. Znaczy, że pamię... Robi wrażenie, ale nie, nie, nie śmieje się z tego na głos. No. Chciałbym do tego wrócić, że powinniśmy pamiętać, że, kurczę, że to, co robimy, to jest super trudne. I w ogóle powiem, inni ludzie powinni nas bardziej szanować. <głos> tak. To jest to, do czego zmierza Sebastian. Ja, to, ale to tak ze wszystkim, no. Ja myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy tam drą mordę na, na, na koncertach w trakcie jakiejś ballady, może by tego nie robili, gdyby kiedykolwiek próbowali wystąpić sami z gitarą na scenie czy coś nie. To jest, to jest inna Zmienia Ci się perspektywa no. A jakże W sensie, że, że ciężko jest komuś docenić Jak trudne jest być komikiem Jeśli nigdy nie, nie, tego nie próbował Nawet trochę O, o to mi chodzi, chodzi no mi o, no, no, o to stawienie jest się w... Podcast, bo ludzie mogą słuchać no. sobie, do tego, do, to jest ciężkie I z... po do, się do do w to Świadomości potrzebne są takie rzeczy jak Empatia i inteligencja Coś czego wielu z Was nie posiada No <laughs> I tutaj właśnie większość osób <laughs> wyłączyła. To jest ostatni odcinek, jaki tak. będą słuchać. Ale to was, was to jest, to jest globalne wjazd, was, takie w sensie jakby... Ja nie, ja nie Tak, to nie jest o was, jest słuchają nikogo. Tego podcastu. To, to jest, jest was, tak jakby was, kurwa, my, i ja i wy, no jest co innego. No jakby tak, wiadomo, ja, że ja jestem wyżej, no to jest ja normalne. Ja i wy jeszcze są was, inna grupa. <laughs> was to są ludzie, którzy nigdy nie wiedzą, o co chodzi. Wchodzą i mówią, was... Tak, tak, dziękujemy na to. Wy, e, będę to ten żart z jakiegoś nazistowskiego munduru. Zlaczego z żart tu nie był? Wiesz, to jest trudne, bo ja, ja w ogóle taką miałem, zawsze miałem taką zajawkę, chyba, że lubiłem ludziom przedstawić coś e, nowego. W sensie, o, nie znasz takich i takich filmów, czy tam reżyser coś, a to ci to podrzucę coś tam sprawdź to i tam, to jest muzyką. Lubiłem, robiłem ludziom mixtape'y czasami, czy coś, nie? Albo, albo nie po prostu polecam. Nie, nie tylko. Polecałem ludziom y, y, muzykę na czy coś. No stąd też pewnie ta zajawka DJska trochę się bierze. Więc to jest taki trudny wybór. Ja nigdy takiego zestawienia nie przygotowałem. Co powinien obejrzeć początkujący entuzjasta stand-upu? Na, na pewno próbamy coś różnorodnego wybrać. Ale też czy mówimy o specialach całych, czy o fragmentach, nie? Bo to już no jak wolisz. zmienia postać rzeczy. No jak ktoś dopiero zaczyna, to pewnie nie ma sensu, żeby oglądał godzinę tego, godzinę tego. Szczególnie jak mu się może nie spodobać, tylko jakieś próbki. No to nie wiem, na przykład z Carlina, ja uwielbiam, to może nie jest najśmieszniejsza jego rzecz, ale jedna z, z lepszych moim zdaniem to jest ad advertising and bullshit, czy coś. On to robił na... Może gdzieś też to jeszcze było w jakiejś książce, że coś, ale robił na te, takim beneficie właściwie, który mu zrobili z okazji 40-lecia kariery i, i po prostu y, wziął wszystkie takie zwroty wyświechtane z reklam, y, szczególnie takich telewizyjnych, takich najgłupszych, posklejał je razem w taki. W taki Niemalże taki poemat mały. Ale taką listę zrobił, tak? Tak, Bo tak, on był znany z tego, że... No tak. Order now and you'll get a deluxe, premium, gourmet pocket wristwatch and Kurczę, a ten. pencil holder. E, void were prohibited except in Indiana. I wszystkie takie zwroty połączył pięknie. A potem jeszcze mówił długo o tym, jak cały kraj, największy biznes w Stanach to jest... The Packaging, Marketing and Advertising of, of Bullshit, czyli bzdur, tak? Czyli po prostu sprzedawanie bzdur i, i, że, i że to jest wszędzie, w mediach, w biznesie, w religii i, i potem opisywał to jakby te, te różne sfery i jak one się łączą i tak dalej. Dla mnie to jest, to jest piękne, to jest nie tylko jako komediowe komediowy, takie małe, zamknięte dzieło, tylko jako, jako w ogóle, no bym powiedział, że literackie czy coś, to dla mnie jest super skonstruowane i konsekwentne i to jest to jest dobry przykład, jak jak, nie wiem, jak podchodzić do stand -upu. oczywiście można inaczej, ale... No druga rzecz, pewnie na liście to Gallagher rozwalający arbuzy. <śmiech> tak. No wiesz, niekoniecznie nawet to jakby w tej kolejności, ale coś, na pewno coś od Carlina z tych nowszych rzeczy, tak, z tych, z tych późniejszych, czy ta osoba zna, zakładam, że ta osoba dobrze zna angielski, tak, bo to jest jakby Właśnie, kolejny to problem, to jest kolejny kwestia, bo, bo na przykład bardzo niewiele osób w Polsce jara się Richardem Pryorem i, i no, to jest dość zrozumiałe, ale, ale w Stanach Richard Pryor jest bardzo ważny, znaczy wszyscy komicy go traktują jako, jako pewną podstawę sceny, bo on był naprawdę wszechstronny, on dużo improwizował, on potrafił żartować ze wszystkiego, on robił to bardzo długo, był doświadczony nie tylko przez życie, ale przez całą tą scenę i wiesz, był, był czarny, co już też jak zaczynał, to, o nie. O to na pewno to na pewno nie był y, to jest reakcja nie był dla niego żyć. bonus, nie było mu łatwiej z No tego ale powodu, pamiętajmy, nie. że jego matka też była prostytutką więc on tak, no nie miał ogóle, lekko w domu nie, w ogóle Ojca się nie wychowywał zna. w strasznych warunkach pewnie, no mieszkał, wiesz, jako dziecko mieszkał w, y, w burdelu, tak, nie miał nie znał ojca, był, był biedny, więc już no, samo to jest jakimś ciekawym przykładem na to, jak można się, się wybić, no ale też z tym całym... Plus zaczynał od kabaretowych rzeczy. E, jak to? No takie robił e, komedię bardziej fizyczną. A, no możliwe, no w ogóle to na początek pewnie występował w jakichś właśnie klubach ze striptizem i w ogóle tak samo jak, jak Lenny Bruce, ale... tak. ja widziałem no. jak właśnie w telewizji, e, jako młody prior, Aha. Miał takie gigi, miał taką e, fuchę, że nie za dużo mówił, tak. ale więcej się wyginął. Tak, No ale widzisz, no ale to jest coś, za co go chyba podziwiano właśnie, szczególnie później, że, że on y, y, naprawdę po, to był taki człowiek, który potrafił rozbawić chyba prawie każdą publiczność i, i mówił o bardzo osobistych rzeczach, bardzo takich mrocznych i bolesnych czasami ze swojego życia i, i robi z tego zajebiście śmieszne rzeczy, co jeszcze nie było wówczas też może powszechne nawet. Nie? Jakby, więc jak, on jest chyba z tego powodu znany, że on już pewnie w latach tam no, 60-tych, 70 na pewno, już wtedy robił, uprawiał taką komedię, jak się uprawia teraz i nadal ona może się wydawać szokująca czy... Czy, Super wiesz, <gry> czy brutalnie prawdziwa, czy coś. Spłonął w pożarze, który sam spowodował, leżał w szpitalu z poparzeniami jakimiś trzeciego stopnia, a potem jakiś czas później wrócił wiesz, na scenę w Los, w Los Angeles i rozjebał i nagrał jeden z lepszych pewnie swoich speciali. Który to jest? To jest chyba ten Live at the Sunset Strip, to się nazywa, tak mi się wydaje. On jest w takim czerwonym garniturze czarnej koszuli i w ogóle z tym jest historia taka śmieszna, że on miał tam dwa występy, oba pewnie nagrywane, tak? Przypuszczam z zamiarem wydania, ale miał tam dwa występy i pierwszy podobno był kiepski, znaczy ogólnie był nieudany, widać, że, że coś mu nie szło, że wiesz jakoś błądził, nie, nie wiedział dokładnie co robi a następnego wieczora wrócił i rozjebał no tak, tak przynajmniej jest anegdota tak, tak, ale ale oglądasz ten film o nim? Bo, bo to, ale bo to w tam się bo chyba pojawiło, było. no wiem, jest wiele, ale ostatnio była taka biografia. Omic logic. tak, tak. Się. No i to o tym mówię, tam chyba to było opisane naj, najpewniej. Jeszcze... Zresztą to nie jest nawet wcale jego ulubiony materiał. Taki bit, w którym jestem no może za mocne słowo, ale prawie zakochany, to jest z jakiejś takiej wczesnej płyty, z takich klubowych na pewno nagrań. I się nazywa Wino and Junkie. I to jest takie bardziej bardziej cała taka scenka, on właściwie taki jednoosobowy sketch prawie, gdzie on robi, odgrywa dwie postacie, opisuje, co tam się dzieje, robi dwa różne głosy, zresztą świetnie i, i to jest nie tylko y, śmieszne dla mnie, ale takie no, bo, boleśnie prawdziwe naprawdę, co tam się dzieje, tylko że, tylko że to trzeba trochę jakby kojarzyć klimat takiego na przykład, wiesz, biednego Chicago, czy coś, żeby to jakkolwiek rezonowało z tobą, myślę, że że dla kogoś, kto, kto nie ma pojęcia o, o, o życiu w Stanach, będąc biednym, a tym bardziej czarnym, no to pewnie go to nie obchodzi za bardzo, więc, więc myślę, że też dlatego Prior nie jest tak znany u nas, bo myślę, że jest trochę skreślany przez te różnice jakoś kulturowe, ludzie nie, nie rozumieją tych odniesień czy coś, no nie wiem. Ale nie znany wśród komików, czy w ogóle wśród ludzi? No, ale no, nawet wśród komików, to jest, nikt, go, nikt go nie wymienia, tak jak Karlina i Hicksa się u nas ciągle wymienia jako, jako mistrzów i, i inspiracje, to, y, to raczej rzadko pada prior nazwisko. No ludzie go kojarzą, Myślę, ale... że nie ma go na polskiej Wikipedii. No nie, ma, nie, ma, nie ma tłumaczonych, pewnie, znaczy trochę chyba jest, ale nie ma tłumaczonych, jakichś rzeczy jego, nie ma tak dalej. Wiesz, ludzie, to, to, jak zwykle, to wiele zależy od kontekstu. Jakbyś, jak, jak się trochę więcej o nim wie, to, to myślę, że staje się też ciekawszy, no bo jakby... No ja właśnie oglądałem uh, I'm Not Dead Yet Motherfuckers Aha, okay. i tam było powiedziane. Uh... To jest chyba ten, jeden z najpóźniejszych... To jest special, tak? Nie, nie, Czy to, to jest, jest film. To film, film jest o... dokument. Aha, dokument, okej. Okay. I tam jest właśnie powiedziane, że większość z tych osób, z którymi są przeprowadzane wywiady, twierdzi, że jak Prior przestał używać wyrazu nigger, to już nie, nie był śmieszny. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc to Sorry. też jest takie... Wiesz, nagle on wraca po jakiejś długiej przerwie, gdzie wyleciał do Afryki e, i wraca i zaczyna robić super politycznie nacechowany stand-up. Gdzie się drze i używa tego wulgaryzmu. Tak. Aha. Wraca z Afryki? No. Bo on... No ale to przecież on po powrocie z Afryki właśnie stwierdził, że nie będzie używał tak? słowa na i. Tak, tak. No, A, no mówi na tym Sunset Strip, mówi o tym nawet. I zresztą tam jest, tam akurat nie ma, tam są osobiste jakieś historie, ale jest też to o tym, właśnie jak on był w Afryce i opowiada tego jakoś o zwierzętach, nie? O, o gepardzie czy coś tam i ludzie no dobrze, to możliwe, bardzo że się że na z tego się śmieją. właśnie, że przed tym jak uratuje do Afryki robi te polityki... Tak, możliwe, że, że tak, że już po prostu to się przeradzało w złość, ta komedia. W, w ewidentną złość, tak? I, i może właśnie jak on wrócił z tej Afryki, trochę mu się zmienił, zmienił pogląd, no. A interesowała Cię jakaś polityczna aktywność? Nie, nie bardzo. Ja m, mam dość silne przekonania na pewne tematy i jestem bliski tego, żeby jakby żeby coś robić, ale jestem jednocześnie zbyt... Leniwy. Nie, zbyt cyniczny i... E, zbyt, zbyt cyniczny i już jakby... Wiesz, no to tak, to jest trochę jakaś taka furtka, łatwe wyjście, że no nie, nie będę nic robił, bo nie warto, no tak jak wiele osób zakłada. Ale ja trochę tak, takie mam podejście, jak, jak Karlin często tłumaczył, że dobra, chcecie się zabijać, czy coś, no to, to okej, okay, ja, bo chcecie chodzić na wybory w porządku, ale nie będę w tym uczestniczył, bo się z tym nie zgadzam i mogę Ci powiedzieć dokładnie dlaczego i, i, i co tam mi się nie podoba, ale, ale to nic się zmieni, no, nie zmieni. Trzecia godzina podcastu, Nie, nie, ja, ja mówię śpi. hipotetycznie, nie będę tłumaczył tego teraz, chodzi, Myślę, mi, chodzi mi o to, to że mam punkcie. swoje powody, powody, nie tylko to, że jestem wkurwiony, ale nie, nie chcę się angażować politycznie, szczególnie, że aktywizm Polityczny często bywa parodią samego siebie, albo ludzie chcą coś zmienić, ale działają przez dokładnie te same kanały, co tradycyjni politycy normalni, nie? Więc jakby to jest, to jest ciągła walka z wiatrakami, ciągłe, wiesz, powoli prze ścieranie <grych> odrobinę tego, co myślę, ciągły kompromis, jakby próbujesz coś zmienić, a musisz z tymi debilami jakby się dogadywać, żeby coś osiągnąć, bo bo jest pewna struktura władzy, przez którą się nie przebijesz. I, nie, no i po tym jak powiedziałeś, że są debilami, już jakby nikt się tam nie weźmie do żadnej partii. <grym> to już jesteś spalony no tak, po no, tym No tak, właśnie, no wiesz, jakby s -s samo wstąpienie do partii jest zazwyczaj kompromitacją, no więc jakby... No, ja się interesuję taką polityką, taką codzienną, no bo ludzie jak słyszą tak, politykę... Dlaczego te guziki są w metrze? E, dokładnie Kiedy to tak? są Kurwa, po co te guziki? <grym> Nie i właśnie, i wiesz, to o to chodzi, niech będą te guziki, ale po co ludzie je wciskają. To mnie interesuje, to mnie bardziej interesuje. Ale to co, chcesz dać ludziom guziki obok hasło, nie wciskaj guzika? Nie, ja chciałbym im dać do zrozumienia, że powinni się zastanowić, zanim je nacisną. Bo gdyby postali tylko przez tymi drzwiami, to by zrozumieli, że nie muszą wciskać guzika, że guzik jest fikcją To jest, kurwa, całe wszystko Głęboka tak, metafora, ciśnięcie... to jest jak czarnoksiężnik z co jest za kotarą, wiesz to... A to nie jest tak, że jak wciśnięcie guzika To jest e, minus dwa kolary. <laughs> może tak, może to Choda Koska I kazała, kurwa, wciskać te guziki Nie, ale to też jest dla mnie ważne Bo mówisz, że nie ma prajora e, Że się o nim tak nie mówi jako o Ja nie mówię, że wciścia. trzeba, ale to jest dziwne trochę, że on jest niedostrzegany, no no i jest dziwne, bo to, to, to jest tak naprawdę jedna z wielkiej trójcy. Że kogo tak, by nie spytasz, to albo mówią ci Karlin, albo mówią ci Higgs, albo właśnie mówią Prior. No mniej więcej tak. Mniej tak, więcej to... coś takiego. E, I to, co powiedziałeś wcześniej, że nie ma jakby polskich napisów do Priora. No, tak. no i właśnie, no i jak jest ten gust stand-upowy w Polsce kreowany? No, nie wiem, ja do tej listy jeszcze dodał paru komików, Ale tu żeby nie było. do No, dobrze, wrócimy. E, jak jest kreowany? No, no nie wiem, no właśnie no przez, przez to, co ludzie poznają na YouTubie czy coś, nie? Bo, no na wiesz, przykład bo bardzo, komicy... bardzo znany jest, czy dużo ludzi ko kojarzy Robina Williamsa, nie? No tak, ale kojarzymy Michał Leja, nie? No. On robi napisy pod stand upem Tak, tak. I on wybiera jakby komików, którzy mu się podobają. No tak, albo, to albo ludzie, w polski świat. może też ludzie, ci, których ludzie się domagają też czasami, Nie, nie wiem, ale... No tak, ale w, wiesz, większość. Albo rzeczy, osób... które wychodzą na bieżąco też, no bo to też jest łatwe. nie wrzuca łatwiej. na bieżąco, on wrzuca takich, których lubi. Louis C.K. No tak. Ma tego... No, to by było na tyle, co wiem, co No tak, ale wiesz, no wiesz, no rzeczy pewnie nowsze też wrzuca mimo wszystko, no bo, bo mógłby ktoś tłumaczyć Leniego Brusa, ale nikt, nikogo już nie obchodzi Leni Bruce i mimo, że on był może ważny w przełamywaniu takich barier tabu czy coś no to nawet jego odwołania właśnie takie kulturowe czy coś są niejasne niejasne. dla mnie, a ja dość dobrze znam jakąś tam pop -pop kulturę, czy, czy społeczeństwo może amerykańskie, a, a wiesz, ja tego nie kumam, więc tym bardziej ludzie z, in, z innego kraju, czy znaczy ludzie, którzy nie... Polecam film Lenę. Tak, bo to jest w ogóle zajebisty film, nawet no. jak nic o nim nie wiesz, to jest fajny film, myślę, żeby obejrzeć. Lenny tak yy, z Dustinem Hoffmanem. I Bob Fossi go zrobi, to od kabaretu. W sumie chciałem tak okrężną drogą e, przejść do ciebie, jak zajmujesz się tłumaczeniami. No. E, czy nie chciałbyś przetłumaczyć jakiś e, stand up które ciebie jarają? Tak. Na przykład nie czemu... ma Priora, widzisz to, i Prior może być jakby nadal aktualny w świadomości, Sorry. nie wiem, przeciętnego Polaka. Czemu, czemu nie zrobić Z... jakiegoś tłumaczenia... Dobrego, chociażby do fragmentu. Nie? Zastanawiałem się nad tym. No ja właśnie na przykład ten, ten sketch Why No Junkie, to ja nawet chyba zacząłem pisać transkrypt czy coś, ale pomyślałem e, to jest... Większość osób tego nie doceni, po co ja to robię. Poza tym mam trochę problem z wrzucaniem cudzych treści na, na YouTuber. Ale no nie wiem, no jakoś może to nie wydawało mi się takie ważne, bo widzę, że sporo tego jest i jest ktoś, kto się tym zajmuje i ma na to czas więc jakby no, nie pcham się, bo, bo jak tłumaczę, no to zazwyczaj tłumaczę, bo muszę, znaczy no, w sensie robię to, to odpłatnie i, i zajmuje mi to sporo czasu, a reszta stand-up czy cokolwiek i, i trochę mi się... W tym przypadku akurat ma, to dlatego, że jestem leniem i trochę mi się nie chce, tak? To jest trochę dlatego. Nic mi się nie wydawało tak wystarczająco ważne, może niektóre rzeczy, które, które bym chciał, to już są... Ja poza tym kurwa bym chciał, żeby ludzie się uczyli angielskiego. Ja chyba taki film tak, na, na YouTube bym chciał nagrać. Jak y, jak się uczyć języków tak ogólnie i, i uczcie się, kurwa. Bo, bo, bo uważam, że to już jest czas, kiedy. Ja, to nie chodzi, ja nie chcę się wywyższać, ale to jest czas, kiedy już naprawdę niepoznanie nie angielskiego jest pewnym kalectwem. No. W sensie, że już jest taka ja globalizacja ja i angielski. Ja uważam, że to już jest teraz. Jesteś, nie tyle masz korzyść, jak znasz angielski, tylko jesteś, masz, nie jesteś w niekorzystnej sytuacji, bo, bo z, więcej rzeczy niż powinno być jest po angielsku. Mnóstwo rzeczy wokół, nawet w Polsce jest, kurwa, bez powodu nazywanych po angielsku, opisywanych i jakby naprawdę trzeba się tego języka nauczyć, a, a Sex shop. w porównaniu z polskim nie jest taki 80. nawet trudny, więc co? Sex shop, Sex shop od tak. lat 80. Tak. Ale wiesz, to też jest takie śmieszne, że to jest może dla kogoś temat na żart, nie, nie dla mnie, ale rzeczy, które są napisane czy powiedziane po angielsku e, tylko dlatego, że ludzie myślą, że to jest to bardziej światowe. Nie? Właśnie tak na, na konferencjach, nazwy firm czy podnazwy firm, wizytówki, mimo że wszyscy zagraniczni ludzie mają to w dupie, nie, wszyscy, którzy tam obcują z tym, są Polakami, ale po prostu branża wymaga, żeby było napisane marketing solutions, albo cokolwiek i, i. Ale też jest. Ja pracowałem właśnie jako tester gier. No. I problem polegał na tym, że oni nawet nie spulszczali terminologii. Częście posługiwali się żywcem. Tak. No w IT tak bardzo często jest, no. No bo tak, bo to, bo to bo nawet po angielsku to są czasami bzdury, więc ciężko jest to spolszczyć, albo nie ma, no nie ma potrzeby, bo im się nie chce to jest trudne, już są te nazwy stanowisk i, i oni rzeczywiście obcują pewnie, wiesz, z międzynarodowymi firmami, więc to wszystko jest jasne, no nie ma potrzeby tego zamieniać. Zatem w IT strasznie szybko się wszystko zmienia, więc musiałbyś ciągle wymyślać nowe słowa i kurwa męczyć się z tym jak Francuzi. Powin każda korporacja powinna mieć jednego typa, który im szybko zamienia te wyrazy tak, na tak. język polski. No tak, ale często tak jest, że, że, że to mogło być spokojnie po polsku, ale nie jest, nie? Najgorsze jest jak ludzie nazywają swoje rzeczy po angielsku, czy coś, albo piszą reklamy po angielsku i totalnie nie powinni. Jakby są tam kardynalne błędy, czy coś. Już nie przytoczę teraz, nie, ale to często się zdarza. Mnie najbardziej wkurzałem makaronizmy w takim codziennym słownictwie. Było na przykład w, w pracy... Okwardy? Okwardowo no ja było. Nie robię tego strasznie. Było strasznie okwardowo. Tak. Jak ludzie mówią okwardowo, robi się okwardowo. Jakbyś powiedział niezręcznie, to będzie zbyt yy... Zbyt, zbyt cebulackie. To będzie zbyt awkwardowo w tej chwili. Tak, wiesz, wiesz. <śmiech> zrobi się nie awkwardowo. Tak, bo jak powiesz awkward, to tylko część osób będzie wiedziała, o co chodzi i będzie mniej niezręcznie. Tak, tak dokładnie. <śmiech> nie, bo wiesz, bo jakby ta... Wydaje mi się, że w świadomości przeciętnego Polaka, jak już wspomniałem, e, królują komicy, którzy są promowani przez osoby, które tłumaczą ich specjalne. Tak, tak. Jeżeli wiesz, nie znasz no. języka angielskiego to rzeczywiście w twojej świadomości będzie Billy Hay, Bill Hicks, Louis C.K. i ktoś inny, kto tam został przetłumaczony. Tak, tak. No i, no, no, no i ciężko jest... No wiadomo, no ciężko samodzielnie coś wtedy znaleźć. No ale no, dlatego mówię, no, że jakby żeby uczyć się tego angielskiego, no bo to jest, wiesz, no większość internetu prawdopodobnie w ogóle jest po angielsku, no albo po, po, po hisku, ale... A po to będzie reklama twoich korków? <laughs> nie, nie, ja raczej już w ogóle się nie reklamuje pod tym względem. Prędzej, prędzej tłumaczenia, jeśli ktoś chce, to, to zrobię bardzo profesjonalnie, wbrew pozorom. Bo wtedy ludzie mogliby rzeczywiście, jakby znali ten angielski czy coś, to mogliby sobie szukać rzeczy, który, które nie są tak łatwo dostępne. No. Nie wiem, czy ty tak masz, ale mnie właśnie wkurza, jak ktoś podchodzi i yy, mówi rzeczy, które... Każda rozmowa wygląda tak o stand-upie, jakby przed, chwilę, przed chwilą co wyczytał stronę na Wikipedii, czym jest stand-up. No mówię, Hicks najlepszy, albo... Tak, no czasami tak. Nie, nie ma tak, że jeszcze nie ma, ale myślę, że to się zmieni, że nie ma, nie ma gustów w stand-upie. Jedynie mają, że ty, tak. ja słyszałeś ten album, albo słyszałeś, widziałeś ten special? Tak nie, nie, to No tak, właśnie. No. no, nie chcemy mu zabierać y, y, słów, bo jeszcze też pewno. Na pewno będę z nim kiedyś gadał, ale Bartek, Bartek Walos się na to wkurwie właśnie i, i mówi nieraz o tym, że, że właśnie nie ma takich podgrup, jakichś niszy i że wszyscy stand są wrzucani do, do jednego worka zupełnie no, no niesłusznie jakby, nie? I nie ma za bardzo możliwości dobierania pod względem gustu, bo nie jest na tyle rozwinięta no, ani trasie... publika, ani scena nawet chyba No to po mnie mówią, to myślę, że Kisa, no po prostu ja się z <laughs> No właśnie, tak. Chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwilą, a propos hicksa a propos, że wszyscy mówią o tym hicksie i, i super ma żart Stuart Lee o tym, o Billu hicksie i że, no, to wiesz, on ma strasznie długi ten beaty ale w końcu mówi, oh, I wish I was dead. It's easy being dead, dead comedian. I właśnie śmieję się z tego, że, o, ch chciałbym być oceniany e, przez dwie godziny materiału, nie? Łatwo jest być martwym Billem Hicksem. Lazy, fat, dead Bill Hicks, nie? I, i, i, a, a nie, kurwa, codziennie, znaczy co roku wydawać dwie godziny nowych, ma, nowego materiału, stopniowo pogarszając jakość swojego nekrologu, <grych> czy coś takiego. A on to chyba ma w swoim komedii e, w czy to było... nie to było, w, to było chyba w Carpet Remnant World. A, to w najnowszym specialu. I to, jest, to też jest komik, którego bym polecił. Może początkującemu też, to, jak ktoś nie zna stand-upu, to może to jest mniej zrozumiałe, bo to jest człowiek, który się, się bawi formą i, i, i cały czas reaguje na, jakby na odbiór, na to jak jest odbierany, dzieli widownie na dwie grupy, przeciwko Na wiele sobie, grup nie? czasami. Tak, tak, czasami na wiele, no tak. jest Jak są balkony. Tak, gra tym, że on jest takim taki trochę snobem, czy może bardziej niszowym komikiem i się odnosi do tego. Więc to jest, no ale to jest fajny przykład, żeby zobaczyć, jak, jak jeszcze inaczej zupełnie ten stand-up może wyglądać. Nie? Znaczy, że inne zupełnie podejście niż, niż w przeciętnym klubie komediowym, gdzie też, jest... tam też są głównie żarty o piardach, U nich też, nie tylko u nas, jest za niski kurwa poziom humoru. trośnie właśnie, niski. Jakby mało jest chyba żartów o bąkach. W sensie, ja nie żartuję tak, tak, na ten temat, ale. Tak naprawdę dosłownie o bąkach żartów jest bardzo mało chyba w polskim stand-upie. Ale to takie jest, taka przenośna się zrobiła, nie? że takie... Prędzej są no, o kutasach, o pedofilii, o masturbacji, coś tam może. Nie? Tak, to taki tak. standard. Tak, taki combo <śmiech> buffet, taki standardowy zestaw <śmiech> konsumpcyjny w wieczoru stand-upowego. Stan, standardowe żarty, czy powiększony gwałt? <śmiech> powiększony Chciał pan gwałt z tym? Yeah, you, want, you want some rape with that? Nie. Uh, przed chwilą chciałeś testować ten może... materiał już po angielsku. <laughs> tak, i się. bardziej mi pasowało po angielsku. No może z tych takich dziwniejszych komików to może jeszcze Zack jest czy coś takiego, nie? Ale on Ktoś nie, taki nie co... za wiele wydał. To właśnie jest jeden z takich tak, komików no alternatywnych, który, no co, ma jeden special, który wydał, tak. który jest przełamywany non-stop jakimiś sketchami. Jest to no niby tak, jest godzina, tak. ale pół godziny materiału. Zastanawiam się, czy coś jeszcze z tej listy komików, czy coś o kimś zupełnie zapomniałem. No nie, o Stanhope już mówiłem. Widzisz, to jest właśnie, to jest takie głupie, no jakby, po co polecać komuś coś, co, co go zgorszy w pierwszych pięciu minutach, nie? Jakby, czy to jest dobre świadectwo, czy dobrze, że on to widział, czy, czy nie? No przynajmniej zobaczył, że jest zróżnicowanie. Tak działa religia <grym> Co, że, e e że chodzisz do kolejnych kościołów i wybierasz sobie w końcu to, które ci tak, najbardziej. W której czujesz najmniej się tak? Najmniej, najmniej zgorszony się tak. No tak. tak. No, no. no właśnie, to wszystko jest komedia, ale jednak bardzo różna, więc trzeba chyba poszukiwać. No. Nie wiem, z każdą formą jest tak. Jedni ludzie są casualowymi ja konsumentami, tak, a a inni zgłębiają temat. Ja zawsze byłem z tych drogich, bo niektóre rzeczy mnie w ogóle nie interesują, ale jak ktoś mnie interesuje, to naprawdę staram się to poznać, nie? Tak było z, z, z rapem, nie wiem, z muzyką, z filmami i tak samo z komedią, no. Mnie interesuje jakiś reżyser, to ja bym chciał widzieć, kurwa, wszystkie jego filmy. Tak? Znaczy, przesadzam trochę, ale staram... Żeby ocenić na przykład reżysera, chciałbym zobaczyć przynajmniej trzy i to najlepiej z różnych trochę epok porównać, może coś trochę o nim poczytać, mieć jakieś tło, nie? Jeden film ze średniowiecza drugi <laughs> ze świecenia. No wiadomo, że nie zawsze tak robię, no ale często jakby zagłębiam się w coś, co mnie interesuje, bardziej chyba niż, niż tak przeciętny odbiorca, no bo nie, nie wiem dlaczego, fascynuje mnie to po prostu. Poza tym lubię się popisywać, że coś wiem. No ba, czego... no. Bo to jest ten podcast Zwiadda... stary. Wiadomo. <ślad> Nawet jeśli to zwiedza wiedza o, o, o niczym, o wczesnych filmach, kurwa, Linklatera czy coś. No. A z seriali masz jakieś e... klasykę lub nową, współczesną klasykę ulubioną? Nie, osta... ostatnio z raczej bieżących seriali niewiele widziałem. Znaczy, z... Kom... bo... bo pytasz o komediowe, bo tak, tak oglądałem True Detektywa i na przykład E, to jest polsko-angielski serial True e, Detective. True Detective, dokładnie. To, to oglądałem. Zresztą już zaczął się drugi sezon, tak? Aha, już pierwszy odcinek. Już no się. właśnie, to jeszcze nie widziałem, ale Better Call Saul było fajne. Ale to, to, to jest w sobie dość zabawne. Do miejsce na... Co? To jest spin-off Breaking Bad. Tak, tak, no, tak można by to nazwać. właściwie. Prikolny jakiś. No nie, no może, można powiedzieć, że spin-off, bo jest tam więcej niż niż jedna postać z tego serialu, ale, ale zupełnie to jest inne jak na razie, no. A z komediowych? E, Kuwe, sporo tego, ale wbrew pozorom wcale nie amerykańskich chyba rzeczy. To co oglądasz? Ja myślę, że jak, ja myślę, że jak ktoś Neklodowa lubi, lata. jak ktoś lubi sitcomy i na przykład się jara o przyjaciółmi, to, to powinien sobie dla porównania obejrzeć Seinfelda, znaleźć przynajmniej jakąś taką listę, nie wiem, najlepszych odcinków, i, i mm -hmm. na wyrywki trochę obejrzeć, nie? bo to jest dobre porównanie i żeby zobaczyć w ogóle, bo to był mega popularny serial Dla naszych u nas jest... polskojęzycznych fanów, serial nazywa się Kroniki Seinfelda No tak, faktycznie, nie wiadomo po co, no ale okej, okay, no. Kroniki Seinfelda, yy, ale raczej nieznane, no, jakieś tam leciały powtórki w tej telewizji Ja się nie, nie kojarzę, ale... żeby to leciało w TV polskiej no, ale to, no to skąd ten tytuł polski? Możliwe, że leciało na TVN7 no wiecie, no kiedyś tam to Jednak było, ale to jest, tak u nas się może nie, nie przyjęło, no pewnie z różnych powodów, ale to jest dobry serial, to jest dobry przykład jak, jak pisać sitcom no, przynajmniej kiedyś, nie? Znaczy o no, taki trzymający się formatu jakby, ale mimo wszystko takie dość dziwne tam pomysły są, nie? E, ja nie. widziałem kilka odcinków, bo ja przyznam też, się że jakby ja też nie, nie, nie pogierałem się no, no. z Heinfeldem. Ale to, to nie jest tak, że to jest prze, przeplatane z jego stand-upem? Tak, no, tak na zaczyna od stand -upu. Tak, zazwyczaj na początku czy na końcu były jakieś tam segmenty jego stand upowe Już no. wiemy, od koła wszystko ukradł. Tak! Zerznął centralnie od niego. No nie, to jest tak, to jest na przykład, no, to jest zupełnie nie jak Louis. Więc no wiesz, no w ogóle zacznijmy od tego, że jest tam śmiech, jakby. A, z no, puszki? No nie, on nie jest z puszki, on jest widowni widowni. To jest właśnie, wiesz, trzeba pamiętać, że teraz wszystko jest może z puszki ale były seriale i to nawet sporo takich popularnych, które były rzeczywiście nagrywane przy widowni na żywo. I nawet jeśli oni tam domontowali coś, to te śmiechy były autentyczne, nie? Były autentycznie domontowane z tego <śmiech> śmiechu, <śmiech> który się pojawił wcześniej. No nie, ale wiesz, to, to słychać, bo tam są, kurwa, tam są takie momenty, że nawet aktorzy jakby tracą czasami, wiesz, wy wyłamują się z postaci, bo ktoś się tak rechocze, że to ich rozprasza, albo coś zdarzają się takie sytuacje i to, to widać też, że to nie jest um, sztuczne, że to nie jest dograne ja mam problemy no, ale... jak na albumach na przykład stand-upowych nie wiem czy to jest źle zgrywane czy naprawdę czasami ma, mam wrażenie że słucham jakby puszczali śmiech z puszki hmm. ale, ale po czym to poznajesz, nie rozumiem No że na przykład ten śmiech tak szybko opada jakby ktoś Aha. gałką jakąś sterował A... no mam bo... jeden taki album podeśleć go, że naprawdę A, okay. mam podejrzenie, no że z trochę... puszki a, to ciekawe, no może, może się to zdarzyć, jasne, ale to jest też czasami kwestia nagrania, że po prostu tych, tych e, cichszych rzeczy już nie, już nie słyszysz, bo już mikrofon ich nie zebrał, albo oni w miksie to przyciszyli na tyle, żeby, e, wiesz, no bo jednak komik jest najważniejszy, jego, jego najlepiej powinno być słychać, więc e, nieraz te, te, te śmiechy na pewno są cichsze niż wydawałyby się w klubie, myślę. No, znaczy, no wiesz, śmiech jakby polepsza odbył. Polepsza, no ale nie może go zagłuszać, zagłuszać. A wielu komików e, Wbrew bardzo starej zasadzie Mówi w trakcie tego jak ludzie się śmieją Więc, więc e, taki, e, Stare zasady Nie, nie, wiesz co, <śmiech> przypomniało mi się teraz Taki naprawdę oldschoolowy komik e, Nie, ale Nie Milton Berle, a coś, ale coś Ed Burns chyba, czy coś kojarzy takiego z cygarem Bar Kojarzę nazwiska I że to są bardzo no, stare No rzeczy. właśnie, to nieistotne, ale on mówił on mówił kiedyś coś takiego i to też mnie tak właśnie zaskoczyło trochę, że jeśli ja mówię, jak oni się śmieją, to znaczy, że źle robię swoją pracę. W sensie żart, żart, śmiech, boom, koniec, dalej mówię. I wiesz, i że nie, teraz to nie ma czegoś takiego, bo są rozwlekłe bity, wiadomo, jakieś różne... Z różnych, jest o, rolling, gdzie jedziesz na energii. No tak, tak. Tak jest nazwa na to? O, no, jest. Okej. Okay. Kolejny makaronizm, tak? Ale no, no, on pochodził z, z czasów, gdzie tak, gdzie się pewnie głównie podawało one-linery i, i koniec, nie? Jeśli oni go nie słyszą, no to rzeczywiście mogło zepsuć żart, więc, więc miało to sens. tego. Tak jeszcze wkręciłem. ta zasada, że jak zaczynasz mówić, to niby publiczność przestaje się śmiać, żeby szybko słyszeć. Tak, no to ja tak trochę jest mniej. czasami, no. Myślę, że, że to można zaobserwować na nagraniach że czasami ktoś wymusza jakby koniec śmiechu. No dobra, no jak ktoś tam rechocze z tyłu i, i, i nikt inny, to, to trzeba, ale, ale to, ty, ty też jesteś w stanie podyktować trochę od znaczy, też można spauzować, obśmiać ten y, <śmiech> głupi śmiech. Można. Czemu pomyślałem, że to był kobiecy głupi śmiech? Nie wiem dlaczego, ale to pewnie była kobieta. A w, a w którym momencie powiedziałeś, że kobiecy? Pomyślałem, że kobieta... Aha, po, pomyślałem, że, wiem, że to jest kobieta. Okej. Okay. Się śmieje jedna sama, no to kobieta no miała. Tak. O czym gadaliśmy? O serialach, których a, nie seriale. oglądasz za wiele i stanęliśmy tak. na kronikach Seinfelda. Przypomniał mi się z, uh, Spaced, to był taki... W... Brytyjski. Tak, brytyjski z, z kolesiem, który grał w Shaun of the Dead. Znaczy oni zrobili właściwie chyba razem ten film. Shaun of the Dead i Hot Fuzz, czy coś. No oni mają ten, no, ten, ten trylogy. Te, te, tak, tak, tak powiedzmy duo, to oni też grali w tym serialu Space, który jest o trzech współlokatorach, jest tam jeszcze taka kobieta i... No i dość śmieszne to jest jest taki gikowski klimat też, że są odwołania do komiksów, jeden z tych, z tych postaci jest rysownikiem chyba, do, do komiksów, do science fiction i tak dalej. Chyba tylko jeden sezon, albo dwa, ale, ale fajne to było. No przestałem oglądać, jak w pierwszym taki... odcinku mieli wynająć jakąś super tanią chatę, bo nie mieli mieszkania. Aha. Było pokazane ich super tanie mieszkanie, i w tym mieszkaniu była dokładnie taka sama tapeta, którą ja mam u siebie na chacie. Przestałem to oglądać, bo czułem się urażony! Tak! Żonicie. Pojechaliście w ten sposób, myślę, że specjalnie to zrobili. To, to nie jest chyba jakiś wybitny serial, ale ciekawy, taki na pewno mniej znany, więc, więc mi się kojarzyło, żeby powiedzieć. No, Black Mirror to już wspominaliśmy. Parę razy chyba w też tym podcastie. Ty to jest naprawdę warte, bo to chyba nie jest komediowe. Tak? Nie, nie, to w... nie, przepraszam, zapomniałem, że komediowe <laughs> ja, ja tak a. nie rozgraniczam, bo dla mnie, wiadomo, że są seriale komediowe i koniec, ale y, są też rzeczy, które nie są klasyfikowane jako komedia, a nadal są bardzo zabawne, moim zdaniem. E, e, wiesz, na przykład, nie wiem, Rodzina Soprana z... czasami jest bardzo zabawna. Breaking Bad też, tam są takie sceny super śmieszne. No więc, to jest rzadko, ale. Elementy komediowe. No tak, to się nazywa elementy komediowe, ale nikt nie powie, że to jest seria komediowa, natomiast dla mnie jest najfajniejszy taki, w którym jest i, i trochę dramatu i prawdziwego życia czy coś tam i trochę komedii i yy, wiesz, no jakby to dziwny jest na przykład dramat, w którym jest... Zawsze na poważnie, albo zawsze smutno. To jest głupie, bo życie nigdy takie nie jest, nie? że jakby... Ale wiesz, film jest jednak, może być wycinkiem no oczywiście, życia. Więc oczywiście. Może być, akurat w ciągu tych dwóch godzin no stop dramatycznie i smutno i przykro. Może być, ale jeśli robisz serial o, o czyimś życiu i to ma być w miarę realistyczne i to jeszcze jakaś taka postać jak, jak Walt, Walter White, do, do której możemy trochę nawiązać, bo jest takim zwykłym kolesiem, no to jest bez sensu, żeby tam nie było komicznych czasami sytuacji. Poza tym to jest świetne narzędzie, żeby przełamać jakieś też napięcie, nie żeby nie było cały czas kur o właśnie kogoś zgwałcili, no dobra to dajmy teraz żart, bo mm. <laughs> nie, ale wiesz co chodzi, no robią tak czasami, jest scena, jakaś scena w rodzinie Soprano na pewno, jest jakaś scena morderstwa, czy coś, czy długa scena na, napięcia, a jakiś czas później jest tam Poli się wygłupia, czy coś i i to jest myślę, że do, dobre, nadaje dynamikę też jakoś. Nie no, wiesz, pytam o te komedię, bo jednak. Ja ty na pewno oglądasz dużo więcej czy obejrzałeś więcej seriali niż ja, więc Ale nie, mi jest ciężko mi o to, że tam jakoś z coś. komedium jest problem, bo jak zobaczysz na przykład jakaś oceniana komedia, <coughs> filmy komediowe, no to nie, nie masz na przykład na IMDB top 250 i że masz same komedie. Komedie moim zdaniem są strasznie niedoceniane przez ludzi. Tak. Nie wiem, hangover może ostatnio prze, hmm. przebił, że, że ma trochę więcej niż 7 lub że ma nawet osiem. Ale tak komedie stricte to są oceniane na pięć. Tak. No ale. ale Bo ja każdy myślę... jest, jak ogląda dramat, to okej, okay, dobry dramat, albo coś. A jak ogląda komedię i się nie śmiejesz z komedii, to nie wiem, czujesz się urażony, że coś takiego w ogóle powstało tak. i dajesz temu trzy. Tak, no nie, nie, to ja tak nie mam, dopóki nie jestem zażenowany, bo ja nie muszę się śmiać na głos, żeby coś było dla mnie zabawne, nie? Ale, ale ja myślę, że to też te komedie same w sobie i cały ten marketing, sposób produkowania filmów, tutaj to jest jakby tego negatywna strona, bo, bo oni się nastawiają na to, robimy komedię i musi być, kurwa, cały czas śmieszne. A jak gdyby robili, dobra, zróbmy po prostu dobry film, który będzie też zabawny, to był dużo lepiej by to wychodziło, bo te komedie właśnie te takie taśmowe to są najgorsze właśnie te, te filmy z Sandlerem czy coś, gdzie jest gag po gagu i większość z nich jest żenująca, no to ja myślę, że to jest też błąd, błędne podejście może, jakby, że po prostu, że ten film byłby dużo lepszy, gdyby oni mieli inne podejście już przy pisaniu, nie, że nie, okej, okay, już są dwie minuty bez śmiechu, musimy tu coś wsadzić koniecznie, a nie, niech ta scena się potoczy naturalnie, czy jakoś ciekawie i z tego może wyjdzie później żart, ale nie na siłę wsadzanie tam czegoś, nie? bo dużo jest takich filmów właśnie. No tak, ale ja nie myślę, was... że one są po prostu rzeczywiście kiepskie, nie ma, nie ma coś biadolić, że zostali niesprawiedliwie ocenieni, tylko oni zrobili chujowy film i koniec. No. Dużo, no, ale dużo nie jest kiepskich komedii. Jakby, że dużo oczekujemy od tego, Tak, nie, oglądamy komedie tak. że to nie jest tak, że oglądasz dramat i jeżeli nie będziesz płakał pod koniec, to to był chujowy film. tak tak A jak oglądasz komendy i nie będziesz się śmiał, no to nagle to jest już film. Tak, no masz rację, jasne. Tak, bardzo krytycznie jest to oceniane. Nie Portlandia, na przykład obejrzałem kilka odcinków, ale potem jakoś mi się znudziło. To też takie, że jakby tam ciekawe pomysły, ale to nie, nie, nie, nie bawiło mnie za bardzo. nie na poważnie właśnie? Nie, nie, wręcz przeciwnie. To były skecze właściwie, oparte o no jakby taka trochę parodia Portland, a to jest takie średniej wielkości miasto w stanie sąsiadującym z Washington. Zresztą to jest takie, można powiedzieć, siostrzane, trochę pokrewne miasto Seattle, bo tam jest taki hipisowski trochę klimat, hipsterski, wiesz, taki lekko kalifornijski, że tam jest wszystko organiczne, zdrowe, bio, fair trade i tak dalej. A to takie jest Seattle? To taka hipsterka? Seattle trochę jest takie, tak. Znaczy tam jest zdecydowana mieszanka światów, bo, tam, bo to było kiedyś miasto totalnie robotnicze. Y, tylko górnicy i i pracownicy portowi tam mieszkali prawie, że, ale ale tak, no, dużo ludzi przyjechał z Kalifornii, z Kanady coś tam i, tak, tam jest trochę taka hipsterka dużo ludzi na, wiesz na tych, na ostrym kole jeździ i tak dalej. Co to jest? E, no rowery takie bez bez przerzutek oh, okay. e, ale no a Portlandia jest właśnie parodią czegoś takiego trochę tych, tych, tych takich grup społecznych i, i subkultur, które się tam pojawiają, nie? że jakiś tam Steve Buscemi wchodzi do, do lesbijskiej księgarni coś, i wszystko, co on, on chyba chciał skorzystać z toalety, ale wszystko, co on mówi, one odbierają jako jakąś y, patriarchalno szowinistyczną obrazę nie? i on nie może nic... Mhm. Dobra. No nie wiem, chyba po, y, powoli docieramy do trzech godzin, więc nie wiem, czy... Czy jest z czego wybierać, Czy nie będzie... <śmiech> tak, nagramy to jeszcze raz, <śmiech> bo nie bardzo... Nie za bardzo podobał mi się ten pierwszy take. A, i... o, o tym nie powiedzieliśmy Wiecie? tak naprawdę. Tak. To też jest dobra ciekawostka. No, słuchaj, nie wiem, czy jest, to, jest śmieszne, to jest śmieszne, tylko i smutne dla nas chyba, ale y, tak, że nagrywaliśmy wczoraj i po jakichś 40 minutach, tak, tak mi się wydaje, po 40 minutach rozmowy ja się zorientowałem, że tylko ja się nagrywam. Tak, mój mikrofon w ogóle nie to... był nagrywany straszne. A to by tak. był jeden z najlepszych odcinków, nagrałeś to. A <laughs> nie, tak no, musimy że... się bujać z tym, co dzisiaj nagraliśmy. <laughs> nie, rzeczywiście fajnie szło, ale tak. Ale... Nie wiem, najgorsze to, że to nie była kwestia ustawienia, bo na początku się nagrywało, jakby wszystko sprawdziłem. Pierwszy nie? To... Ale... 7 minut? Nagle stwierdzi... mój komputer stwierdził, że to, co mówisz, jest zbyt obrazoburcze <laughs> i... i cenzuruje, i cię wyłączy. Wjeżdżałem tam na... Y iCore'a, wjeżdżałem na Windowsa w tych tak. I się wyobraził wyłącznie. Ale tak chujowa firma, tak chujowa, że składają swoje w małymi chińskimi rączkami w Częstochowie. Jeszcze coś chcesz Co tam u Ciebie, Sebastian? A propos gaweł, co tam słychać? A Ty chcesz jeszcze może o czymś niezwiązanym z komedią porozmawiać? Co tam gawa w seksie? Jak tam z panienkami się żyło, co? Jak tam z... Który to twój związek stały? I ile Jak jeszcze potrwa? Z... Jak tam z panienkami? Nie, no jestem monogamiczny póki co. Jak to póki co? W sensie to no. jest coś, co podlega dyskusji i jest dynamiczne. W moim życiu zawsze, tak, ale... Naprawdę miałeś taki epizod, że spotykałeś się na przykład z większą ilością kobiet? No, a ty nie miałeś. <laughs> Nie no, Dora bardzo szybko wiesz, tak, złapała, więc no nie tak, mam za nie, dużo wiem. przeżyć. Nie, nie, jest, w sensie. E, nigdy raczej się nie spotykam więcej niż z dwiema kobietami naraz, bo to jest dla mnie aż na, e, nadto. Ciężko e, zapamiętać, jak mam róż. Jak mam to samo imię, to jeszcze Okej. Okay. Tak. Jaki smak lodów lubią, jedna jest o, jedna ma alergię na orzeszki i podałem jej kurwa tajskie z orzeszkami o kurwa, to jedziemy do szpitala nie? Nie przygoda, przygoda nie, Każdy przez, przez kilka lat byłem w stałym związku, który był taki jakby no półotwarty nazwijmy to, w sensie, że tak, czasami się spotykaliśmy z innymi ludźmi, ale to nie trwało jakoś długo, ani nie było bardzo intensywne nie Ciebie, chodzi, nikt Nie, chciał, tak? nie chodziłem na imprezy ona się spotykała, tak naprawdę nie, no, ja, ja zacząłem ale ona też parę razy nie chodziliśmy na żadne imprezy dla swingersów czy coś, ale tak, było... No, to jest chyba cały osobny temat dla ludzi, których to, to inny, interesuje. Inny podcast. Których to interesuje, tak, a nie... To... Sekrety z <laughs> Nie, to jest trochę ciekawe, coś o kim chciałbym może jeszcze pogadać z kimś, kto albo ma zupełnie przeciwny stosunek, albo ma doświadczenie z, z tym bo że jak ktoś powie, że jesteś w otwartym związku, to ludzie zakładają, że jesteś po prostu, puszczasz się ze wszystkimi albo, że masz ich w dupie, czy coś, nie? A to, a to jest zupełnie inny układ, gdzie... A to chyba musisz od razu na wstępie gdzie... mówić, że hej, słuchaj, ten związek będzie otwarty, jestem takim i takim człowiekiem, no raczej tam, tak, takie tak. rzeczy. Tak. tak, no... To znaczy ten nie jest coś, co nagle po jednym wieczorze, ty słuchaj, a co byś powiedział o takim otwartym związku nie, nie, no nie, to jest nigdy tego chyba nie ukrywałem, ale to jest coś do czego doszliśmy później, bo to nie było tak, że od razu, już byliśmy ze sobą e, e, nie pamiętam, ale może nawet rok czy dwa i, i do, doszliśmy do tego jakoś tam wspólnie, nie, znaczy w sensie to było tak e, obupólna z, zgoda nie, że ktoś na kimś wymusił czy mhm. coś, no. a jak teraz? ja czasami się zastanawiam, czy ja w ogóle powinienem z kimś być, z kimkolwiek Naprawdę no, masz na takie stałe, myśli? Ale tak. przez to, że jesteś standaperem i że musisz to na przykład długo ślęczyć nad materiałem? No, między innymi. Czy to przez to... to, że jesteś według siebie bardzo słabą istotą ludzką, tak, na której nie raczej, można polegać? Raczej to drugie. znaczy ja, Mi się wydaje, że jestem względnie dobrym człowiekiem w takich warunkach, w jakich żyję. Nie? Gdyby nagle były wojna? nazistowskie Niemcy, to mogłoby się okazać inaczej. Wiesz, chodzi mi o... Tak, to że był ja... żart, tak? To, to przecież chwilą... ja niekoniecznie niekoniecznie lubię być od kogoś zależny i żeby ktoś na mnie polegał. Znaczy ja lubię komuś pomóc, ale nie chcę, żeby to był obowiązek. Tak, nie, to głównie chodzi o to, że jestem chujowy. No, w sensie, że... Czyli chodzi o to, że sponsorujesz swoją dziewczynę? O co chodzi? <śmiech> nie, nie, nie. Jeśli, jeśli już to na odwrót. Nie jasne, z tą pracą jest tak trochę, że, że fajniej, znaczy łatwiej się poświęcić czemuś pewnie nie, nie mając osoby od siebie jakoś tam zależnej. Ale... Nie no, bo ja mam teraz A Czasami się takie, zastanawiam, nie? czy w ogóle się nadaje do związku, o to mi chodzi, nie? że jakby że jestem na tyle, nie wiem, temperamentalny i często lubię być sami i jestem czasami niewdzięczny czy coś, że po prostu nie chcę komuś robić y, tej przykrości, nie? Jakby z, naprawdę z, z tego względu. Nie, no po prostu mówisz, że jesteś w otwartym związku i masz wieczory wolne. No tak, no, no, no tak, sobie, no, jak no, to to tak no, ale jak chcesz się z kimś związać, no to jednak coś ludzie oczekują w zamian, wiadomo. No. Tak, wiem, o co, o co z tym chodzi? Jeśli z kimś związasz nagle e, chcą pomóc, chcą, żebyś e, płacił rachunki na pół. Pojebane, nie wiadomo. Ale przerwałem ci coś, coś chciałeś powiedzieć, że ty... A, temu, a ty ja teraz, teraz mam, tak? E, tak, że mam na przykład, e, wiesz, no nie pracuję i siedzę w domu i na przykład mam tyle i tyle czasu tak. i już wiem, że o, za godzinę ona wraca. O nie, muszę na przykład rzeczy pochować do, do zmywarki czy coś. I tak, no właśnie. Że trzeba uda że tak jakbym cały, muszę, nie wiem, mam taką tego, że, że muszę udawać godzinę przed, że niby cały dzień sprzątałem w mieszkaniu. Tak, tak. No tak, ale właśnie. Bo na no... co robisz? Pisałem to i to. A czemu tu są talerze? O nie, jest no właśnie, to najgorszy. To tak, no. i to też jest coś takiego, co jest jak, jak czasami, wiesz, siedzisz w domu i pracujesz naprawdę intensywnie, czy to nad stand upem czy, czy czymkolwiek. Ja na przykład muszę coś tam skończyć, jakieś tłumaczenie i i wiesz, i ona przychodzi do domu i niby szanuje twój czas, że ty pracujesz w domu, ale, tro ale trochę nie, bo ty jesteś w domu i można do ciebie gadać i tak. można, wiesz, i, a, a dlaczego tego? nie pracowałeś a wcześniej, tamtego? bo teraz spędźmy czas wspólnie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc no dobra, a ja wolę pospać do południa i pracować na przykład całą resztę dnia, nie? E, no Laski e, <laughs> całe oczekiwania. Całe życie się próbuję przestawić na bardziej Dzienny tryb życia, ale zazwyczaj mi się, mój naturalny bieg jest taki, żeby się położyć najwcześniej o, o, o północy, o drugiej, a czasami później. No ja nie wiem, że to nie jest dobre, ale świetnie mi się czasami pracuje w nocy, nie wiem dlaczego. Jest jakiś taki, mi się na przykład Szczególnie jakieś takie twórcze rzeczy, tak? No nie wiem dlaczego, no. jakby za dnia, nie może za dnia widzę, że jestem grube, a w nocy po prostu tego nie widzę, lepiej mi się biega. <śmiech> Tak. No, tak, wieczorami ja też czasami jak biegałem to wieczorami a, a, totalnie się nie powinno, bo, bo Czemu? Jest znaczy, jakaś bo jeśli chcesz, No nie, jeśli chcesz iść później spać, no to bardzo pobudziłeś orga, organizm, więc niepotrzebnie. jakby. Tak, ja słyszałem no. w ogóle jakąś inną teorię, tak? że warto ćwiczyć przed zaśnięciem. Jakieś Ważnie, ale... Że pół godziny pół godziny przed, zaśnięcie? przed zaśnięciem warto jakieś... Szybki wysiłek fizyczny. Nie, chyba ja wtedy nie zasnę. Ja na Zmęczony, mogę powiedzieć, że to jest... się sprawdza. Nie wiem, czy to akurat jest jakieś umysłowe placebo, czy coś. A jak na przykład e, przez ostatnie dwa dni skaczę e, jakieś tę godzinę przed zaśnięciem, mhm. na skakance, żeby nie było, e, to zobaczyłem, że... Ja, na czym na... jeszcze mógłbyś skakać? No, a okay. wiesz, skaczę sobie. Co, co ten człowiek gada w ogóle? O czym on gada? Gdzie no skacze? No. Pewnie jakieś robi skoki na banki. To jest pierwsza myśl godzinę przed snem. Godzinę przed snem. mogę już spokojnie spać. No. no i przynoszę dwa worki z hajsem na chatę. E... Skacz, na skakance. Skacz na skakance. To naprawdę już dawno nie miałem tylu snów i tak mi dobrze mi się nie spało. Aha, jak to teraz. Tak, nie, co prawda. Ale jest w moim jest. życiu. Ale nie wiem, czy to jest, że koniecznie przed snem, czy w ogóle po prostu intensywny wysiłek w ciągu dnia pomaga ci lepiej spać. To no chyba... jeszcze nie sprawdzałem tego. No, no właśnie, tak. Chociaż nie, sny powróciły do mnie jakieś dwa dni temu. Aha, okej. Okay. A dopiero dwa dni temu wieczorami skończyłem. A zazwyczaj nie, nie pamiętasz, co ci się śni, tak? Czy nie, nie Właśnie nie no, ostatnio jakiś miałem taki okres, że w ogóle nie, tak jakby mm. mi się nic nie śniło, tak, jakbym rozumiem. nie odpoczywał. Rozumiem. Nie ma żadnych ciekawych historii, które mój mózg odgrywa dla mnie. <śmiech> może tak, że wstajesz rano i ten od razu zapisujesz coś? Albo jakieś sny, albo pomysły na żarty? Bo mi tak czasami rano coś wchodzi. Nie, te sny są gówniane. No, nie. Niczego, nie, no nie, nie, ale niektórzy, no, są różne powody, żeby zapisywać sny, nie jako żarty, ale mi czasami wpadają pomysły właśnie jakoś po przebudzeniu i wiadomo, że jak ich nie zapiszę, od razu to już przepadły. Ja słyszałem, że to jest jedna z najlepszych metod, że wtedy jest się najbardziej kreatywnym, od razu jak się pośnie. No tak, bo jest, jeszcze trochę jesteś może w tej takiej przestrzeni pomiędzy coś, nie? I mi się wydaje. Ale ja nie mogę się zabrać do pisania z samego rana. Tak. Ja siadam o, o 13.00. Jak, mm -hmm. jak już coś tak. ja, mam napisać, coś Nie, ja też, ja też nie. Zresztą mam to tylko, jeśli obudzę się tak spokojnie, jakoś naturalnie. Jeśli mnie obudzi budzik, to nic z tego raczej. Bo... A no to ja, u mnie nie ma innej opcji, bo Dora mm. chodzi do pracy, więc no stop, ten, ten jej budzik mnie mm. budzi. Ona wstaje, otwiera okno, mieszkałem przy ulicy, więc już... Aha. Koniec snu dla mnie. Nie, ja już, ja już w ogóle się. No, szczególnie jak się położę później, ale ja się w ogóle już chyba nie budzę, jak jakanka wychodzi. Naprawdę? No, nie Co pamiętam. Nie się. pamiętam tego w każdym razie. Ja się budzę na tych ksiku idzie dole. Tak? No, no tak Kto no. się porywa? Co się dzieje? <laughs> nie, nie odchodź. Nie no, to nie jest aż tak. Ale bardzo blisko. <laughs> Ej Kamer, nagrałeś to? Nagrałem TO! NAGRAŁAM TO!